Dzień dobry. czterej królowie podcast. Nasz jubileuszowy drugi. Jubileusz trwa już od dwóch miesięcy, świętujemy 10 odcinków. Dzisiaj odcinek 10.2. Ja jestem królem spóźniania się na podcast, bo nie ogarnąłem 10 rzeczy pod z nami jest dzisiaj garg, który bardzo chciał być królem dinozaurów, zatem król dinozaurów. Brawo. Brawo. Król zapraszania Lilbi na turniej x versus Street Fighter 1. Król bycia bardzo cicho. 1. Naprawdę? Ja jestem cicho? O, teraz dobrze. A, bo pewnie po prostu oddaliłeś się, jak mu robiłeś łup i dlatego byłeś cicho. To byłam taki tak wiesz, cioła. efekt. A, nice, nice, nice. To król ogarniania van, w takim razie król robienia efektów i król ogarniania do tego burdelu Hiryu. No ma co tam, jak życie? Ja jestem kurde, Hiryu nie, i do dziś nie... jeszcze mogę słuchać ale, czerwonego albumu Abradaba. O kurde, ale wspominka. Tak, że powiesz, że do dziś możesz, słuchasz muzyki i dalej nie masz pisku w uszach? E, to prawda, mam jeszcze taką umiejętność. Tej jeszcze nie straciłam. Także no, Solidnie. spóźnienie, kontynuujemy od razu ty, naszą opowieść, jak ci którzy z was, którzy słuchali dziesiąty odcinek pamiętają, jak się rozwodziliśmy o tym, jak wyglądały nasze początki z bietykami, jak się tym gatunkiem zainteresowaliśmy, jak to się stało, że z nim zostaliśmy na tak długo, a i doszliśmy do magicznego roku 2009 Zatem może na początku tak trochę nadajmy kontekstu temu, także przypomnieć, jakby uporządkować, gdzie byliśmy w życiu i co robiliśmy w tym 2009 roku, kiedy Street Fighter wyszedł na konsolę. Dla przykładu zacznę, ja byłem, kończyłem gimnazjum, grałem w Teksa i marzyło mi się, żeby grać w Teksa na poważnie i mieć jakąś scenę i ludzi, ale nie wiedziałem gdzie szukać. I gdzieś tam Street Fighter 4 wyszedł i mnie to zupełnie nie obchodziło. No to ja w tym czasie, jak Street Fighter 4 wyszedł, jeśli dobrze pamiętam timeline, to siedziałem wesoło w akademiku, z którego miałem się niedługo wynieść i grałem w Blaze i marzyłem o tym, żeby zagrać w Blaze Blue Calamity Triggera. Hmm. Tak daleko sięgałeś z wzrok swoimi planami. Tak, tak, bo on jakoś gdzieś koło tego 2009 też wyszedł, chyba nawet pod koniec mm. ósmego, ale nie pamiętam, kiedy trafił w moje ręce, kiedy trafił do mnie do Polski. Ja, o już, ja wtedy miałem granie online w Soul Calibura 4. To był ostatni, ale też pierwszy raz w moim życiu, kiedy naprawdę skrubiłem, bo jak ktoś wybierał Ivy, to rage quitowałem na loading screenie. I w takie 5 gdzie ze mną rage bo grałem etkiem na dwa ciosy i czerpałem z tego dużo frydy. Nice. Ja pamiętam, że też byłem Gimbusem, grałem w Melty, grałem w 3S-a i na nudnych lekcjach udawałem, że mam spika w ręku i kręciłem muszony, żeby ćwiczyć manual w, w wolnym czasie. Nice. Ale z tej 4 nie interesowałem się wcale, nic a nic. Ja chciałem, ja chciałem anime, Multi Blood. To, to było to. Blazblu też fajnie wyglądał, ale pamiętam, że nie dało się tego odpalić jeszcze na konto. O, to mi przypomina. W ogóle miałem taką akcję właśnie przed premierą jeszcze SF4, że złożyłem papiery na uczelnię w Poznaniu, pojechałem do tego Poznania bo trzeba się było stawić, bo mieli mnie przyjąć, na szczęście się uratowałem ale po drodze, ponieważ byłem w Poznaniu, to odwiedziłem ziomeczka z Guilty Gear Team Poland i razem oglądaliśmy trailer jeszcze wtedy tego Calamity Triggera właśnie. I to był taki moment, pamiętam wyraźnie, że jaraliśmy się tym bardzo po FGC-owemu. Każda scena, każda tam interakcja, o, będzie to, będzie to kombosy, setupy. A SF4 to właśnie... Dotarło do mnie jak już się wyniosłem z akademika po pierwszym roku akademickim i byłem już i jeszcze nie było wtedy Bagdasza, więc po prostu spygrałem. I po prostu kupiłem, bo, bo była sytuacja, że odwiedzali znajomki i była dobra okazja, żeby pograć w biotyki. I Garko, możesz dopełnić. Tak, tak, tak. Czekałem tutaj na kolegę Grzeszenia, żeby skończył. Zgodnie z tą wypowiedź. Ja już troszeczkę chyba w ostatnim odcinku zaczynałem o tym mówić, że miałem Streetka 4 na, na, na, na premierę, może nawet trochę przed, bo to jeszcze czasy. ostatnie jakieś tam moje podrygi piractwa na Xboxie 360, więc to szybciutko miałem do tego dostęp i, i zaczęło się granie podwórkowe bez w ogóle świadomości istnienia jakiegoś szerszego FGC. To jeszcze zanim dołączyłem do, do Bagdasza, czy zanim zacząłem oglądać streamki. Więc no właśnie, bo ja też wiecie, bo Do końca tak nie, nie jestem w końcu pewien, jak słuchałem tego ostatniego odcinka. Hmm. Tywan już byłeś? Wtedy wiedziałeś, czy coś takiego jak FGC? Czułeś się częścią FGC? Czy po prostu sobie grałeś lokalnie ze znajomymi jeszcze przed... Nie, jeszcze, jeszcze grałem lokalnie, ale za to już chyba rok później pamiętam, że zarejestrowałem się na Bagdaszu. Na początku też po Honmaru trochę krążyłem. Znalazłem wiki Shoryukena i forum, więc jakoś tak napotkałem się chyba szukając informacji o różnych grach, nie? bo to były też takie momenty, że bardzo lubiłem grać w takie dojinowe gry, japońskie gry robione przez małe wytwórnie, przez kilkuosobowe teamy. I... Na Fighter Makerze? No tak, tak, było dużo takich gier, na które się napotkałem tak zupełnie od czapy. Akacki Blitzkamp, był jakiś on Fight albo ta tabiatyka z postaciami Ski, Clanat Canon, Eternal Fighter Zero to się nazywało, coś takiego. I wiele, wiele innych. Oczywiście wszystko też przez Mugena miałem jakąkolwiek styczność z tym, ale nie, jeszcze jako tako FGC nie ogarniałem. Wiedziałem, że są turnieje gdzieś w Stanach czy coś, no ale nie, nie wyobrażam sobie, że w Polsce krokowy, kto gra. Zwłaszcza, że w nie tylko mam jedną osobę na podwórku, a reszta nigdy nie słyszała o czymś takim jak Street Fighter, nie? przynajmniej w moim kręgu. A jak ty, Hiryu, Bo wiem, że jesteś gilty starej daty, ale w sumie nie, nie jestem pewien, czy powiedziałeś w poprzednim odcinku, kiedy tak, nie wiem, zacząłeś, nie wiem, kiedy pojechałeś na pierwszy turniej. Czy to już było po 4, czy jeszcze wcześniej? A, nie, nie, wydaje mi się, że ja się załapałem wtedy na historię właśnie o pierwszych turniejach, dlatego że ja mam kwity na swój pierwszy turniej, więc mi to zawsze łatwo sprawdzić. Bo w 2005 we Włocławku był Revolution organizowany jeszcze wtedy przez slajda. Na odchodne sobie zwinąłem z biurka odznakę organizatorską, ale kiedy to mówię, to nie mam na myśli jakiegoś solid i kradzieży, tylko takie podejście do biurka, gdzie po prostu leży masa wydrukowanych plakietek na najzwyklejszym papierze drukarskim i mówię ej, Slide, mogę sobie wziąć orgowską? a slajd mnie nie usłyszał, więc stwierdziłem, że pewnie by się zgodził. Oczone, ty... No, jak coś, to mogę oddać. E, także nie, ja to wiesz, w 2005 pierwszy turniej Guildy Gira w Reloada na padzie Manta, kontroler PS2, PC, wszystko super, granie milion, nie wiem, co się dzieje, umiem kombosa, nie rozumiem, co chodzi w bijatykach. Także wiesz, jak, jak wychodziło to SF4, to... Ja byłem po prostu już wtedy wkręcony mocno w Guilty Gear, ale nadal nie miałem konsoli, nie było jeszcze ani, nie miałem ani PS3, ani PS2, a na PC PeCeta był tylko reload, nie było ACPR, no, AC Plusa nawet nie było. Więc wiesz, tak sobie trochę wegetowałem w FGC do tego czasu, ale jak była jakaś bursa czy coś, to starałem się pojechać. Trochę mnie ominęło, ale nie tak dużo znowu. Dobra, no to zaczniemy już może te właści to o czym mieliśmy mówić bo tak w sumie wyszło, że, że jakby wiekowo zostaliśmy umieszczeni w tej tak zwanej, zaczynaliśmy się interesować bijetykami w tej tak zwanej mrocznej erze, czyli tym jak się określa te lata 2000-2009 w trakcie których nie wyszedł żaden Street Fighter czyli to znaczy, że w GC martwe co jest oczywiście nieprawdą, ale ale, ale, ale tak się mówi <śmiech> No więc i, więc wychodzi na to, że oprócz hieru wszyscy trafiliśmy do już tego właściwego FGC, czyli do śledzenia info w necie, do jeżdżenia na eventy i tak dalej, w tym rozkwicie, w tym renesansie sceny, więc można rywajwalu, więc można powiedzieć, że, że narracja się utrzymuje, że Street Fighter 4 od, od dał nowe życie, bije tylko nowe życie FGC, no jak wyglądało to granie w Wietki w 2009 roku w erze 4? Kto, kto, ktoś chce zacząć? Chciał, że tak możemy zacząć od swojego pierwszego kontaktu z tą grą może. A, bo szukałem informacji o arcade stickach i natrafiłem na pewne forum, bagdash.pl. Widziałem też jakieś tam newsy o jakichś monimeczach w Street Fighter 4 i Oślał, no fajnie wygląda ta gra no, szkoda się nie chciała zarobić Hustle <laughs> Lifestyle od, od 2010 roku nie, absolutnie nie, ale zobaczyłem tą grę, ale powiedziałem, że no, nie zadziała na moim komputerze to nie te czasy miałem strasznego e, straszny grad był z mojego komputera i tak. Stwierdziłem, że po prostu zobaczę, czym są te eventy. Pojechałem na bórce, chyba mając 16 lat, czy coś takiego, i potwornie się ucieszyłem, że zobaczyłem, że gdzieś tam 3S był odpalony, bo to jeszcze były takie czasy, że chyba, chyba zostali jeszcze 3S gracze, bo to było tak właściwie świeże takie wejście w Street Fighter'a. No, więc pokrałem się trochę w tego 3S-a. Ale zobaczyłem, że w Street Fighter 4, 4 no, grało po prostu o wiele więcej osób, tam 20 osób grało w turnieju czy coś na bursie, a w tego 3 nikt, więc no, zacząłem trochę grać, nawet sobie o co się orientuję, nawet na YouTube są jakieś pierwsze walki w tą grę w, i to było takie na, na czysto zagrane, nie, nie posiadałem, nigdy nie miałem tej gry w chacie, nigdy w nią nie grałem poza bursą, no ale stwierdziłem, że wezmę udział. Wziąłem Sakurę, no i tak już Sakura mainowana była do końca życia tej gry. I to, i to była jeszcze. która, bursa dziewiąta? Czy, czy dziesiąta? Chyba Kurc, Wydaje mi się, że pierwsza na którą ja pojechałem, to była jeszcze chyba przed dziesiątą no znaczy Ja byłem pierwszej ósmej, to jeszcze nie było e, nikogo z Was tam. Wtedy to ona jeszcze, jeszcze były przez Cieślaka. Cieślaka organizowane, nie? Tak, tak, do dziesiątej były organizowane przez Cieślaka. Potem dopiero ja przejąłem Jak ja bym to jeszcze, jeszcze Cieślak organizował chyba z dwa eventy, albo to było już jego ostatni? Nie, może się pomijęło, Nie, chyba jeszcze z dwa. O jedenastej byłem. To było mi się jakoś mi zapadło czy... numer 8 w pamięci, no ale wydaje mi się, że pierwsza, na której byłem, to już była przez chwilę robiona. No, 12. No, trzeba zweryfikować w listach uczestników, yy, bo przecież na Bagdaszu w tredach o, o w wszystkich bursach zawsze na koniec było podsumowanie, kto faktycznie przyjechał. No, klasyka. Da się to łatwo zweryfikować. Nie jestem pewien, czy to powiedzieliśmy. Bursa to był. To był zlot bije tylko we Włocławku. Na początku to był zlot chyba Guilty Gearowy, tak? Czy czysto, czy... Wiesz co, to, to było tak, że to było tak, wycelowane przede wszystkim w bycie zlotem Guilty Gear Team Poland, ale od razu, od pierwszej bursy można było grać w zasadzie we wszystko, w co się chciało. To nigdy nie był taki, wiesz, sztywny event. To było po prostu tak, że... Gdzieś tam w tych mrocznych latach 2005-2006 zaczęliśmy ogarniać jako grupa, w sensie jako gildy girowce takie koncepty jak jakiś turniej, jakiś zlot, jakiś wyjazd. Ktoś gdzieś miał działkę, to też się zaczęły takie już bardziej chłopskie pomysły, nie, wypady przyjaciół, a przy okazji zgarniemy od kogoś mały telewizor i będziemy grać non-stop. Więc Bursa była trochę przedłużeniem tej idei, nie? I tam zawsze były turnieje, tam zawsze były okazje do jakichś długich setów, wyjaśniania sobie rzeczy, ale ona nigdy nie była, to nigdy nie był cel tego eventu. Cel to zawsze było, żeby przyjechać, bawić się, nauczyć czegoś i tak przede wszystkim posocjalizować. Ja to przejąłem późno, późno, dużo, no w połowie tak naprawdę całej tej przygody na razie. I wiecie, zanim, zanim ja przejąłem, to już był tam Super Street Fighter 4, to już, to już dalsze ery. Ja tutaj próbuję znaleźć tak na szybciutko jeszcze wyniki właśnie z Bursy 8, bo to był, był pierwszy turniej Street Fighter 4 na Bursie i chyba też taki jeden z tam chyba jeden był wcześniej, tutaj już mu trzeba by zatrudnić. No to był ten z żyletą, prawda? Tak, tak. Żyleta. Tak, tak. <guleta> Żyleta. Już tak Ach, jest. Słyszałem historię. O. Żyleta wygrał, wygrał wtedy ten turniej. A tak. widzę, I widzę, że slajd był czwarty. Nie pamiętam, to był drugi i trzeci. Jakoś tego nie widzę w tej chwili. Też nie wiem. Ale to Ale było dobre. Ale dwóch Dalsimów w top 4. No właśnie, to było dobre, że mieliśmy dwóch Dalsimów w top 4. Taka postać niby... No nie aż taka mocna, a szczególnie trudna. Chociaż właśnie, czy, czy, czy siła Dalcima nie spada wprost proporcjonalnie do levelu otaczającej sceny? To jest chyba tej, ten typ postaci. No, ale Żyleta przecież całą bursę nie zagrał żadnego casuala, bo tylko oglądał jak inni grają, żeby wziąć udział w turnieju i wygrać. No, mam, na mam mam Drugi był... Snake, a no bez niespodzianek. To jest niespodzianek one. Tak, tutaj... Młody Snake, Upstart, gracz. Z jakiegoś powodu nie mam na mojej liście wpisanych tych wyników. A, bo Snake był oryginalnym twórcą listy wyników i nie wpisywał sobie żadnych placementów poza pierwszym miejscem, więc dlatego... Klasyka gatunku. Oh, okay. Czyli Street Fighter już, już się działo, już mieliśmy, już mieliśmy scenę, już mieliśmy turnieje, jeszcze nas nie było, ale znaczy mniej, ale, yeah. ale reszta była. No ja myślę, że takie. Takim najbardziej spajającym rokiem to był 2010, nie? Jak wszyscy się porejestrowali na Bagdaszu. Ja jeszcze nie, ale także ja dołączę dopiero za rok. A, okay. Tak, Chota przyciągnęła inne rzeczy, nie jakieś tak fajterie. No, opowiedz mnie ominęło w 2010 roku. Czy ja wiem, czy naprawdę jest o czym gadać. Wiesz co, nie, ja to wbiłem na Bagdaszu. Właśnie nie pamiętam skąd tam trafiłem, tego ci nie powiem, ale wiem, że się zarejestrowałem w lipcu, więc jakoś w połowie roku to by się pewnie pokrywało z jakimś konwentem bo to był jeszcze okres w moim życiu, kiedy można mnie było złapać na konwencie. I to było magiczne, bo wiesz, nagle całe wielkie forum tylko o bijatykach i tam są w ogóle różni ludzie, my się nie znamy, oni o jakieś turnieje mają, jakieś wyjazdy, super, robimy to. Ale no to było dokładnie to, czego cały życie szukałem z tym Tekenem. Także jak znalazłem w końcu, no to byłem... Bardzo ucieszony. Czułem się, że w końcu jestem we właściwym miejscu. No i ja też, jak zobaczyłem, w ogóle ja to tak zaśmiałem się w sumie do, do siebie z przeszłości, bo jak patrzyłem na swoją historię postów na Bagdaszu, to jeden z, jedna z rzeczy, które zrobiłem jako pierwszą, to było przekopiowanie z Dust kombosów do postaci w Blaze Blue i osobiście wypełniłem tymi wszystkimi listami kombosów cały dział poświęcony już wtedy chyba Continuum Shift'owi albo końcówce życia Calamity Triggera. Nie, chyba CS już wtedy było. Także kontent kreaturowałem. Tak. Mówisz, że tworzyłeś fundamenty sceny Blasblew w Polsce? Tak, tak, ja, ja tworzyłem scenę zdecydowanie. Pan, widzę na kanale Bagdasz.pl na YouTubie, w Bursa 11 grupy Sakura vs Draco i Buki. Czy to było? To był to jed... hmm, chyba, chyba tak. Tak, może to może... <śmiech> to może pokićkało mi się z timeline'em, ale wydawało mi się, że to był 2050 rok. Czy to może do 11 już był? Chociaż nie, to chyba nie, bo w komentarzu wpisywałeś, że się narzekałeś, że coś tam ci nie wychodziło, więc byś się nie przejmował pewnie tym pierwszym turniejem. Tak myślisz? A, <grym> może Właśnie odwrotnie. <grym> pode, pode, pode, mogę podesłać na stream, żeby było. Może się na początku było skrubowany. Jak Wan grał 10 lat temu? No, patrzcie, się da się. Da, jest progres. Mnie nie, mnie nie szukajcie. Były chyba takie dwa, dwie rzeczy, wokół których się kręciło w, w, w te dwuwymiarowe FGC w tamtych czasach, że mieliśmy Bagdasza, na którym siedzieliśmy i mieliśmy Bursy, na które jeździliśmy. Ja, ja tak przynajmniej pamiętam, że to tak był trochę, cały świat. To trochę to tak wyglądał cały świat. No. Jeszcze nie było shoutboxa. O, no. I się robiło te... Y są własnoręcznie robione stiki według poradnika Kowala, żeby oszczędzić trochę pieniędzy. Totalnie. O, ja aby się już na początku grało na padziku, ale, ale stiki to pamiętam, że było jakieś promo, że jak się brało chyba dwa matkacy, to było jakaś tam nie wiem, z 50% czy tam 30% taniej. Poprosiłem wujka ze Stanów, bo nie wysłali oczywiście do Polski, żeby kupił te dwa bo taka super promocja, ale nie przemyślałem, że transport takich dwóch ciężkich rzeczy będzie tak absurdalnie drogi, że to wyszło gorzej niż kupowanie od w Polsce. O jest. <grym> Ciężka przygoda. Ciężko cię to musiało doświadczyć finansowo. Tak, tak. Mm. No ale tak, no tak to mniej więcej wyglądało, że mniej więcej nie wiem, jedna trzecia osób miała kontrolery, właśnie temat kac TE, więcej jedna trzecia osób miała takie proste, drewniane skrzynki z pleksami, a pod nimi jakieś anime arty i tak wyglądała więcej dwie trzecie kontrolerów na praktycznie każdym turnieju, na jaki jechałem tam w latach 2011-2014. No i jeszcze od czasu do czasu taka klasyczna, modowana chińszczyzna wzorowana na kreacjach, nie wiem, ludzi z forum dreams.pl. A no i oczywiście flasze słynne. No oczywiście. Tak, My To samo, tak. co teraz LionCast, tak? Odpowiednik. Tak, sprzedawali na Allegro Arcade Kontrolery MyFlash, które kosztowały jakoś tam bardzo tanio. I po prostu brało się je po to, żeby mieć, e, mieć tam tę płytkę w środku i mieć po prostu jakby kształt, jakby obudowę. A potem każdy zamawiał części jakiejś, zazwyczaj Sanwy, tudzież Seimitsu i. I gdy mieliśmy mnóstwo domorosłych moderów, którzy praktycznie myślę, że tak realnie nie wiem, z połowa osób, które jeździła właśnie na takie bursy, coś przy swoim styku robiła. Nawet jeśli to nie było właśnie robienie skrzynki od zera, to właśnie a to właśnie wzięli MyFlash i wymienili przyciski, a to na przykład wymienili gałę w swoim matkacie że duch DIY był mocny wówczas. Ej, ale to też był niezły dziki zachód, nie? Bo brałeś od kogoś kontroler, to nigdy nie wiedziałeś, na czym będziesz grał. Tak. Przecież to była końcówka, to już końcówka absolutna, ale naprawdę można było jeszcze w tym 2010-2011 zobaczyć amerykańskie przyciski albo gałkę. Głównie dlatego, że ja je mogłem przynieść. Pamiętam złapanie tego batstopa, i o Jezu, Panie, co ty się dzieje? Ale to jest tak klasyczna FGC rzecz, że ktoś siada, bierze stika, kładzie dłonie, wykonuje jakiś najmniejszy ruch i o Jezu, co jest? Co ty tu masz? Co tu jest w środku? to no, no. pamiętam, że... pamiętam stick, nie był taki absurdalnie wymagający Od... siły, po prostu bicek rósł przy każdym ruchu. Tak. Tak, to było jakieś Sejmitsu, ale przemodowane jeszcze chyba z customową sprężyną czy czymś. Pamiętam, że wtedy głównym wyborem było albo Sanuwa JLF, albo Sejmitsu bodajże LS32. I pamiętam, że po prostu jak, jak aplowcy kontra Android'owcy normalnie. <śmiech> tak. I pamiętam, że Kowal mocno hejtował właśnie JLF'a, że to jest słaba dźwignia, ale po prostu jest popularna właśnie przez to, że jest popularna na arkadach i przez to, że wsadzają ją do matkaców, to ludzie się do niej przyzwyczajają i dlatego potem chcą ją wsadzać do swoich tych customowych sticków. Także taki samo napędzający Mało wow, tego się. pamiętam. O tego pamiętam, Kowal nawet miał awatary na różnych forach ze słoniem Sandy z loga serającego. To były wojny naszych czasów. A ja z kolei wykorzystałem ten okres, bo można było łatwo złapać różne sprzęty i przeleciałem wtedy w swoim stiku przez chyba 4 czy 5 różnych gałek. Sprawdzałem nice. amerykańskie, sprawdzałem tego LSA 32 sprawdzałem, e, oczywiście JLF-a, a koniec końców po prostu wywierciłem w nim wielką dziurę i wykorzystując to zamontowałem kawałek metalu, który był wydrążony pod hitboxa. E, Twój, kawałek drewna. E, Van, ty miałeś w ogóle aktuatora od kowala w swoim sticku, prawda? A tak, no miałem przez jakiś czas. Lubiłem tak, no. sobie modować, chciałem posprawdzać, co tam, jak tam, ale to nawet prototyp był jeszcze, bo zanim pojawił się w sklepach internetowych, zagranicznych, no to poszedł liścik polecony za piątaka. Kawałkiem metalu. Ej, ale Kowal no, to też paśc. był cudowny człowiek, nie? wyobrażcie sobie, ile on zrobił dla ludzi, o których nawet nie ma pojęcia? Przecież Zalej w końcu... Jest... Przecież w końcu przetłumaczył te wszystkie swoje teksty na angielski. Nawet jak nie znałeś polskiego, to umieszczał tabelkę z parametrami, których producent za bardzo nie podawał, albo które trzeba było naprawdę szukać, szczególnie w tamtych czasach. I szczerze, to ja się zgadzam z większością jego ocen takich subiektywnych. Może nie do tego stopnia, że jakaś wiesz wojna, JLF, kontrast LS32, ale... LS32 był u niego na blogu opisany jako idealna gałka do szmupów i uważam, że ona się naprawdę w tych szmupach fenomenalnie sprawdza i dużo lepiej niż JLF, który się po prostu nie za bardzo nadaje do tego typu precyzji. Mhm. No, Kowal to jest magiczny człowiek. zasługuje na niejedną kolejkę, mhm. żeby mu postawić no gałkę, który kiedyś w... spotkał. Wczoraj wchodziłem na jego obecną stronę i niestety obrazki, które ma... Tymi e, schematami te robienia arkadowych kontrolerów są jakieś strasznie malutkie, że chyba tylko tabnaile zaplodował na stronę zamiast pełnych rozmiarów. Także, Kowal, jeśli słyszysz, to jakbyś po, po, podrzucił duże rozmiary, to myślę, że kolejne pokolenie graczy będzie ci wdzięczne. A jak ci się nie chce, to daj znać. może po prostu musimy się dogadać co do dostępu do stronki. To jest zbyt cenne. Okay. <laughs> Obiecujemy, że nie gramy na hitboxa. Naprawdę. To jest To jest z nas. Sticklessy? absolutnie. Get out of here. Ale Kowal chyba zrobił <głos> trzy hitboxy też. Wydaje mi się, że, że też zrobił. Tak? Chyba jeden sobie zachował, a dwa sprzedał. Znaczy to mnie akurat nie dziwi. A dla hitboxy to nigdy nie była u Kowala chyba jakaś bardzo kontrowersyjna sprawa. Mi się wydaje, że... No i było. Pamiętam tak? a, tematy o. na SRK. Bardzo fiejkowałem pomysł, żeby ludzie grali. Też zresztą hejtowałem. Aha. Dostałem lajka od niego, więc bardzo się ucieszyłem. <grym> eee, a, ja chciałem tylko zmierzać z tym wszystkim do tego, że jak właśnie było tyle różnych tych kontrolerów, to właśnie łapałeś i nie wiedziałeś, czy to będzie JLF, czy to będzie LS, czy to będzie jakaś amerykańska gała, czy to będzie na Octogate, na okrągłym, czy na kwadratowym... Były takie rzeczy. Chyba Taster grał na oktagonie. Przysięgam, że grałem też kiedyś, że miałem okazję spróbować o, tak. Okrągłej, że ktoś grał na Okrągłej. Tak, tak, nie pamiętam kto, też ci nie powiem, ale na bank był Okrągłe Gate chyba ja robiłem czy w trzy. I I Bursa dziesiąta to była ta na premierę Marvelka i tam było bardzo mało osób, więc, i, więc wam musiały pewnie jedną wcześniej. Możliwe, możliwe tak, 5. bo pamiętam, że mój pierwszy event jeszcze nie było Marvela. A ty od właśnie od tej, co było tak mało osób i była premiera właśnie Marvela, czy to później dopiero? Później, następnej okay. dopiero. Czy 11? okej. Okay. Okay, okay. W każdym razie, no więc był ten moment, kiedy jakby jak twój kontroler się zepsuł na evencie, to po prostu jak smasher po prostu obecnie, po prostu się wpisywaj z turnieju, no bo no, bez swojego specjalnego kontrolera nie dało się grać. A potem właśnie przyszedł taki moment, że, że coraz bardziej to się standaryzowało, coraz więcej osób miało albo matkacy, albo kłanby na tych samych częściach, albo etarki. tarki więc, więc był taki moment w tych już latach pod koniec tego SF4, kiedy z ulgą można było stwierdzić, że uff, no dobra, jak już mi się zepsuł mój kontroler, to mogę położyć od kogoś innego i, i jakoś będę żył. No, to też była fajna transformacja na naszych oczach. Dobra, wbiegłem w przyszłość. Czy jeszcze chcemy coś powiedzieć o 2010, czy mogę już o 2011? Lecimy dalej. Tak chyba już zahaczamy o to, no bo bursa 10 to już jest właśnie 2011. Premier. No tak, no, ale chyba nie będziemy też o każdej bursie. Nie, nie, nie, nie, ]ach. ale no już jasne. Chodzi mi o to, że już gdzieś tutaj i tak mimowolnie w to wchodzimy, w te tereny. Więc, więc możemy, myślę, że powiedzieć o kolejnym członku Bigtu. Czy do tak, tego zmierzałeś? Tak, tak to, to, to, to, to trochę okrężną drogą, bo, a, no bo właśnie Marvel 3 był grą, która miała sprawiła, że się pojawiłem na Magdaszu, że, że zacząłem właśnie się interesować. Hiryu mnie poinformował, że on organizuje granie u siebie w Akademiku i. Jak przyjechałem i... Nie, nie, najpierw spotkaliśmy się na konwencie chyba. Pierwszy raz, bo jakoś niedługo po tym, jak się zarejestrowałem na forum, to miał być jakiś konwent, animatury bodajże czy inne, czy kon na którym pomagałem tam organizować chyba. I, I był właśnie turniej m.in. w Marvela, w Mortal Kombat, Street Fighter 4 Pamiętam, że prowadziłeś też tam jakiś panel, w którym w ogóle tłumaczyłeś, o co chodzi o tych bijatykach, te wszystkie frame daty i hitboxy i tak dalej. Dwa razy. Dwa razy to zrobiłem. Nice. Ale tak, ty się załapałeś na wersję pierwszą. O rany, ale to było ciężkie momentami. W sensie, ja to się przygotowałem na to na luzie, nie, ale miałem wtedy tak nieokreślone jeszcze idee i priorytety, że o ile wydaje mi się, że całą prezentację mógłbym jeszcze jakoś obronić, o tyle padały tam jakieś mega cringeowe teksty typu... Um, no, rozmawiałem z Jakubem Dudkowskim, um, wysoko umiejscowianym graczem Tekena i przekazał mi kilka porad na temat prawidłowego podejścia do trybu treningowego. A no właśnie, to jest kolejna ważna rzecz, którą warto powiedzieć, że w mojej świadomości, kiedy ja jakby wchodziłem do tego FGC, była bardzo wyraźna linia podziału, że było 3D i 2D. Przy czym 3D to znaczyło po prostu Tekken, <laughs> ale jakby polska scena, no jakby była jakaś taka wyraźny podział, że są te eventy dla Tekena i są te eventy dla 2D i oto się oczywiście może czasem mieszać i są oczywiście gracze, którzy grają w jedno i drugie, sam byłem tego przykładem, ale jednak było jakiś taki wyraźny podział jak na przykład właśnie były te eventy mieszane, typu na przykład e, Laguna, to pamiętam, że właśnie szło się tam i cię, jak cię ktoś nie znał, to cię ludzie pytali, czy ty jesteś z 2D, czy jesteś z 3D. Nie wiem, czy może tylko ja miałem jakoś mocno mi to rzutowało na obraz, no, ale właśnie też fakt, że ta bursa była tym naszym 2D eventem, że tam Takenowce raczej nie jeździli, tylko tam się jeździło grać właśnie w Guild Gira, w Street Fighter'a, w jakieś różne anime gry, ale był taki właśnie, bo czułem, że była taka linia podziału. Wiesz co, ja nigdy nie, koja nie kojarzę, żebym mnie kiedykolwiek ktoś zapytał, ale pamiętam na przykład, że miałem takie momenty nawet trochę później, w jakimś 2015 czy 2016 jeszcze, że spotykam kogoś, kto wiem, że jest na przykład zapalonym Tekanowcem, Polaka, i gadamy sobie, gadamy, no i tam mówię, że no to ja tam biorę udział w jakimś, nie wiem, Guilty czy coś i dostaję reakcję, te, te reakcje, że a, ty w te 2 degrasz, grasz, okej. Okay. A, okej. Okay. Wycinamki. No, wycinamki też. Jakie w ten Komputer ja. gra. <laughs> Komputery tam gra. Ale myślałem, że tak jednej. Myślałem, że tak na całym świecie jest. Ja dopiero a teraz z kolei z perspektywy czasu mam wrażenie, że Polska jest pod chyba w jakimś zakłębie. Wiesz co? Wydaje mi się, że to może być bardzo regionalne. Bo jak rozmawiałem dokładnie o tej kwestii z Czechami, to oni mówili, że u nich ten podział jest bardzo podobny. A, okay. I tak im dalej w las, może trochę sięgając też do mądrości świeższych niż doświadczenia z 2011, wydaje mi się, że to jest po prostu trochę taka kwestia, Tekken tutaj jest popularny bez dwóch zdań, w ogóle jest popularną grą, więc trafia pod strzechy i wydaje mi się, że po prostu trafiając pod strzechy, ściąga na eventy więcej nie tylko ludzi z FGC, którzy powiedzmy interesują się no, bijatykami, lubią te rywalizacje, ale lubią to też od strony rozkmin systemów, różnych przedstawień, postaci, czy jakkolwiek by to inaczej ujmować, ale też ludzi, którzy są po prostu fanami Tekena, którzy mają kompletnie gdzieś, na której wersji Street Fightera jesteśmy, bo oni grają w Tekena i koniec. I to jest trochę problem spotykania się generalnie z ludźmi, że będą mieli różne priorytety, ale wydaje mi się, że właśnie jak ktoś grał w 2D, to było takie bardziej poczucie, że no, nawet jak ktoś gra w Guilty Gira, powiedzmy i jest pasjonatem Guilty Gira, który ciśnie w to od 10 już wtedy lat nawet można było, to on słyszał, że jest jakiś 3S, Przyszedł do niego kumpel, powiedział, a wiesz co, ja gram w 3S, chodź, pogramy w 3S. I jakoś tak to ściągało ludzi do różnych gier, nawet tylko na trochę. I, I dawało to może taką też różnicę w perspektywach, że ktoś, kto jest fanem Tekena, tak naprawdę nie pogada sobie z kimś, kto jest bardziej FGC, bo inaczej patrzą na te gry, innych rzeczy oczekują. Ale ponieważ było nas mało, to jednak chcieliśmy, żeby na te eventy i turnieje przyjeżdżało jak najwięcej osób, staraliśmy się też w miarę je łączyć i to prowadziło do takiego mieszania, które powodowało błędne, chociaż nie do końca nieuzasadnione stereotypy. Właśnie ja jakby jak czułem, że, że, no, że jestem częścią jakiegoś FGC, nie? że no, ja grałem powiedzmy, w tego Marvela, ale jedyna event, gdzie na przykład ktoś kto grał tylko w Guilty Czyli wiesz, w ogóle nie gramy, nie mamy nasze, mieliśmy zero jakby wspólnych gier. A mimo to czułem, że z tą osobą jestem częścią jakiejś tej samej sceny, nie? Coś, coś takiego było, jakaś taka uczucie przynależności, że jedziemy na tym samym wózku, że wiesz, że może nie dogadujemy się w kwestii, że może nie gramy w tą samą grę, ale mamy podobne doświadczenia przynajmniej w kwestii właśnie tego, co mówiłem o zdobywaniu kontrolerów czy tego, że właśnie, że Bursa była tym wiesz, eventem wokół którego kręciło się całe nasz bijatykowe życie no mówię, no jak się potem szedłem na, z kolei na jakieś lokalne granie z moimi tykanowami z, z Warszawy, no to czułem się w ogóle w innym świecie ale wiesz co, też myślę, że może to jest trochę kwestia tego, no, timeline'u, bo dużo osób, które grają w Tekena było też i szczególnie tych, które grały w niego dobrze, było też zainteresowanych Sol więc może to też jest kwestia tego, że nie mieliśmy jako takiej sceny 3D, dlatego że kalendarz wydawniczy Namco nie do końca zbiegł się w czasie z popularyzacją FGC i turniejów. Więc no nie było takiego mocnego grania w Sol a co za tym idzie, nie było ludzi, którzy cisnęliby w, i w Tekena i w Sola, nie? Właśnie jak pamiętam nasze granie w Sol piątkę, bodajże, to wydaje mi się, że wtedy właśnie był bardziej... Było większe wymieszanie, że byli i tekenowcy, którzy grali w Kalibura i właśnie Street Fighterowcy, którzy próbowali, a byli właśnie ci ludzie, co grają tylko w Kalibura, więc ja, jak grałem w Kalibura, to miałem też jakby to samo wrażenie, że, no, że to jest właśnie bycie częścią FGC, że granie z ludźmi z FGC, no, no, nie czułem tego podziału na 2D3D, jak gadałem z Kaliburowcami, o to mi chodzi. Może dlatego, że to oni właśnie, w sensie kalibrowcy byli odpowiednikiem sceny 2D wśród trójwymiarowców, nie? No, ale tak generalnie ja myślę, że to też jest w ogóle bardzo długi temat, troszkę się rozmijający z naszą historią, bo na przykład wiesz... Moglibyśmy zwrócić uwagę na to, jak wyglądały komunikaty między ludźmi grającymi w różne gry. Mi się wydaje, że jeśli ktoś organizował event 2D, to jakoś tak od początku już domyślnie był to event nastawiony na więcej gier niż jedną i co za tym idzie, było w, tym, w całym przygotowaniu tego eventu jakieś takie otwarcie na inne rzeczy. Więc można było, więc zawsze był ten element, tak, tak, jasne, słuchaj, jak chcesz grać w Tekena, no wiesz, u nas może akurat nikt nie gra, ale to możesz sobie wpaść z kumplem, pogramy, pogadamy coś i nie zawsze, ale czasami to działało i czasami po prostu przyciągało ludzi z innych gier, podczas gdy Tekeniarze, szczególnie w tamtym okresie mówimy, no nie wiem, ten 2010, 2011, to trochę byli ludzie już przyzwyczajeni do tego, że no, u nich event to jest, jak 30 osób przyjeżdża na turniej, no to jeszcze nie jest taki duży event. 50 osób, 60, o, to już, już fajny turniej w Tekena, konkretnie w Tekena. Nie? Więc ponieważ niekiedy turniej Tekena mógł mieć tyle uczestników, ile powiedzmy sąsiednie turnieje, strita czwórki, guilty starego i czegoś tam jeszcze, to powstawał taki... No to stąd się brały te stereotypy, że no kurczę, oni są częścią grupy, co nie gra z nami w Tekena, nie? Jak organizator na przykład napisał w komunikacie, że scena 2D coś zrobiła, z czymś pomogła, czy przyszła, czy wsparła, to też było takie utrwalanie tego stereotypu, nie? Tak, no, po prostu sam fakt, że on się skądś wziął jest dla mnie... Znaczy, jakby W dzisiejszym świecie wydaje mi się, że już nie nie ma czegoś takiego wśród ludzi, którzy grają w bietki od pięciu lat, że nie myślą w takich, w takich liniach może się mylę to też trochę takie rozkminę o naturze ludzkiej złamię teraz naszą zasadę, żeby nie rozmawiać o czacie nie wiem czy mamy taką zasadę, ale tak mi się powiedziało nie mamy padło pytanie o mortalowców z Mortalowcami Wydaje mi się, że byłoby, ja to patrzę bardzo podobnie jak na Kalibura, że, że to była jedna z tych scen, gdzie właśnie nie było tego, tej linii podziału, że o, to są te Kenowce, a to są dwa D, no po prostu byli ludzie, co grali w Mortala i tyle i, i po prostu byli częścią FGC. Jakby tutaj grając z nimi nie czułem takiego samego, yy, znowu nie czułem tej linii podziału. Ja myślę, że to jest też trochę kwestia tego, że no, Mortal aż do premiery tej dziewiątki to był grany na jakichś emulatorach. Myślę, że jakbyśmy na przykład byli częściej na Honmaru, to mielibyśmy jakiś konkretniejszy kontakt ze sceną Mortala. nie? A na Bagdaszu za dużo się o tym nie gadało, aż do NRS-owych Mortali. No i jak już wyszła dziewiątka, to faktycznie myślę, że ta scena przyzwyczajona do nie wiem UMK3 po necie, przeszła po prostu jako zwarta, ciasna grupa. Zwarto ciasne, ale jak, jak najbardziej reklamowali się, otwierali. Jak ktoś był zainteresowany, to mógł dołączać. Sam grałem w mortalo 9 jakiś czas, więc tak, no tak. no dla mnie to była. No, jakby, to, to była jedna z tych miejsc, gdzie ten jakby podział na 2D i 3D się zacierał. No, były takie punkty, były, zdecydowanie. Wizyty Mortalowców, nawet na bursach przecież. nie? No powiedzmy, w tym ciekawy był Marvel jako gierka, bo wydaje mi się, że dużo osób go spróbowało i wiadomo, że nie za dużo z nim zostało, ale jednak przyciągnął wzrok z różnych stron. Właśnie ja tak, tak ci się wydaje, bo ja tak jak sięgam pamięcią, to mam wrażenie, że wszyscy gracze Marvela, że grupa gracze Marvela była pod zbiorem graczy Street Fightera. Właśnie mi się wydaje, ale może tak, ja nie mówię konkretnie o tym, z kim faktycznie można było pograć, tylko o ludziach, których ta gra przyciągnęła tak na początku, wiesz, hmm. bo pamiętam, że guilty girowcy do tego siedli, pamiętam, że jakiegoś mortalowca jednego czy drugiego przyciągnęła na trochę, tylko po prostu nie na dłużej, nie na dłużej. No i zresztą nie pomagało, że się nie dało grać online. Nie dać się nie dało, a mieliśmy... Z mistrzów Polski, którzy grali ze sobą przez całą Polskę i, i, i, i wytrenowali. No a my się połączyć nie mogliśmy. No. Super. Z tego, z Kickiego do ciebie na Ursynów. No niestety, no impossible. Także, no ale też u nas nie było takiej potrzeby, no bo właśnie jak tylko przyszedłem na scenę, zadrosowałem się, że okej. Okay. Bijatki to moje życie, będę w nie grał i grą, którą wybieram jest Marvel versus Capcom 3. Wow. To zaczął się organizować te Twiklisy u siebie akademiku i jeździłem na nie chyba dwa czy trzy lata, po prostu prawie co tydzień. No to był wielki ark przyjaźni. Tak, graliśmy po prostu i nic się nie nauczyłem przez te dwa lata. Dopiero jak wyjechałem za granicę, to coś zacząłem rewelopować, Tutaj gdzieś na jakimś turnieju w Czechach trochę ogarnąłem, potem na jakimś turnieju w Niemczech czegoś się tam nauczyłem i dopiero po wielu, wielu latach zacząłem coś grać w tego Marvelu. Ej, tu, ja patrzę na nagrania z turnieju, który kurde wygrałem. I myślę sobie, nie no, tam przecież turniej, no, no nie był jakiś, wiesz, zaludniony, czy coś, no ale a tam wygrałem, Co, coś tam w tego Marvela umiałem, wiadomo, że to nie był to poziom. I, i, I odpalam tę walkę, nie? I mówię, Jezus Maria, jest 2021, nie dotykałem Marvela ostatni rok i jestem w stanie teraz grać lepiej niż wtedy w swoim piku. Zostałeś się po prostu lepszym graczem w dietyki, no. no, normalna chyba. rzecz. Chyba tak. to tak działa. Chociaż wiecie co? Będę testował to twierdzenie. Znajomy mi niedawno wybrał grę, w którą nigdy nie grałem, która pochodzi z serii, o której nigdy nie słyszałem i będę próbował się jej nauczyć tak jako biotyki od zera, żeby to, to dokładnie, o czym mówisz, wam przetestować. Czy chcesz powiedzieć, jak się nazywa. A co to jest za gra? Czekaj, muszę sprawdzić. Pianta. Nie, nie, nie. Rumblefish. A. A, takie w 3D. Na Atomis Wave. Nie wiem. Wierzę ci. Podobno całkiem fajna gra. Więc... Ale w dwójkę, tak? Tak, tak, tak. W tę najnowszą. No wiem, że ma netplay, więc może być ciekawie. Czy macie jakieś historie A, z 2011? W i Garg? Co mogę powiedzieć? No właśnie, że się poznaliśmy Wtedy, w tym roku... Znaczy, Helium pewnie spotkałem wcześniej, ale wydaje mi się, że nie nawiązałem jakiegoś kontaktu. A, a właśnie tutaj y, premiera Marvelka, no to... I właśnie tylko wtedy pierwszy raz wpadłeś. No pamiętam, że coś graliśmy. Właśnie, właśnie pamiętam, że byłeś niesamowicie podekscytowany Marvelem. Aż się zastanawiałem, czy nie jesteś na jakiś prochach. Wtedy... <śmiech> był hype na pewno na Giereczkę no więc no, to, to pod tym względem na pewno też ten rok jakoś jest i tutaj jeszcze ja nawet widzę, bo cały czas analizuję jakieś tam zapiski tajemnicze i, i że też jakiś skilił właśnie po pierwsze jakieś tam pomocy przy sprzątaniu, został shout out na, na tredzie po bursowym, więc Aj. myślę, że to ten rok to takie jest to jakieś zawiązanie naszych pierwszych znajomości poza po prostu wymianą się gdzieś tam postami. Faktycznie tutaj, tutaj zaczęła się przygoda, która trwa do dziś. Tak. Origins. W końcu dotarliśmy do tego momentu. Jej. Tak, to tutaj. Myślę, że to no, ten rok. Chociaż wydaje mi się, że jeszcze wtedy aż, tyle, aż tak się dobrze może nie znaliśmy. Nie, nie. Ale wiadomo, to no, ale jakby, jakby fundamenty na rozwój naszej przyjaźni przez Internet. Hmm. ale przyszły Ej rok znam, to, kolejny rok to pewnie było to nie? I zakładam, że to jest właśnie wtedy już gdzieś tam zwanem już na GG coś tam gadałem takie rzeczy gdzieś na gadu-gadu gadu-gadu no, no, gadu, no, no, <śla> taki komunikator z czas. taki Discord Tak, ludzie tak. z nami znają taki Discord, tylko jeszcze lepszy o, więc bo gdzieś szałbok też mógł powstać, nie? W tak koło 2012 i coś zmieniło dynamikę trochę dyskusji na forum. No było tak, było tak. Tak, tak. Instant komunikacja. Tak, ale no, pamiętam też te pierwsze momenty z Marvelem trójką, bo. Podekscytowany byłem, że, że w grę, w której nie posiadam, mogę coś wygrywać. Marvel to ja. No że... W sumie właśnie. To tu mogę coś o Marvelu trochę opowiedzieć więcej, bo y, tutaj już na pewno miałem grę dużo, długo przed premierą, y, więc udzielałem się na SRK Forum y, i sprawdzałem jakieś tam różne rzeczki. Oczywiście tutaj byłem najhypowany na Hagara i Halka, więc się na tych dwóch forach y, subforach udzielałem i sprawdzałem jakieś rzeczki. Trówu myślałem, że o kurde, robię jakiegoś kombosa za million de ale to jest dobre, nie tutaj zabrało co najmniej jedną czwartą życia. <średziny> Czy można wycisnąć coś więcej? No. <średzy> Hagar się <średzy> Hagar i Halk. Czy z nich można wyciągnąć coś więcej? Tak jest. No, więc też tam. Dwie, dwie historie, w które nikt mi pewnie nie uwierzy, ale do dzisiaj bolą mnie w serce. To to jest, no to panowie już znają, więc, ale, ale może sobie pewnie nie, że właśnie podczas tych poszukiwań, tam razem z innymi ludźmi na forum jakiegoś komboska takiego dla Halka, śmiesznego, nie Niezbyt praktycznego, ale jakiś tam był. I. i, i Kilka tygodni czy miesięcy później Microsoft na swoim streamie jakiś tam Excellent Adventures, czy, czy innie, już jaka, już jaka tam nazwa była na Marvel, a nie pamiętam. Marvel Adventures? Marvel Adventures, dokładnie. I zrobił tego komboska i shout out no, w ogóle jakąś inną osobę, a nie oryginalnych twórców. I, a ja mu jeszcze chyba wcześniej wysyłałem nawet na Twitterze to kombo, bo się pytał o materiały. I to jest po prostu gwóźdź w serce i Mike Ross po prostu w moich oczach jest nikim. Jest strata, Nigdy tego to... nie lubiłem. Nigdy nie Klauty zabrane. Tak, dokładnie. No, za... Pre-Twitterowy klaut. A druga rzecz to była, to, to już moja wina, co mogłem być wielkim odkrywcą, a nie ogarnąłem. Ale na, na, gdzieś tam na forum wypisałem, bo nie czaiłem, jak próbowałem robić jakieś tam szybkie dasze w kombosie halkiem, to czasami mi tak jakoś dwukrotnie podskakiwał i dopiero w, ret, w retrospekcji się ogarnąłem, że to było po prostu pling daszowanie, które wyszło dopiero wow. dużo później. No, ale... no to byłeś nieźle do przodu. Z całą stawką stary. No, więc takie moje wspomnienia z Marvela i tak, ale co jest jeszcze w ogóle śmieszne, to spędziłem nad Marvelem, Ultimate Marvelem pewnie, no nie wiem, kurde, 100 godzin, 200 godzin, na pewno tak, nie? Pewnie więcej, ale zagrałem może z versusów, kurde, w życiu, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkanaście, bo <gryw> zawsze próbowałem przygotować jakiś team, a, a potem zagrałem na bursie tylko, nie wiem, 0-2 w turnieju i. <gryw> i temat się kończył, więc chyba to jest gra, w której spędziłem najwięcej czasu w treningu versus jakiś versus. najmniejszy return tak, dokładnie ale się dobrze bawiłem i w sumie przecież nawet jeszcze jakoś w zeszłym roku chyba tak, miałem jakiś taki nagle zajawkę i chciałem się nauczyć grać nową i z penserem i coś tam klikałem i znowu tylko w treningu, zagrałem z kotem raz okazało się, że jest połączenie okropne i <śmiech> skończyła się moja przygoda prostszej i zmarłem. Tak, właśnie nie mieliśmy wtedy techu z serwerami Parsec, a tylko próbowałem po prostu postować ze swojego kompa i daliśmy się nabrać na to, że to dobrze działa. Peer to peer biotyki. A nie, ty mówisz już o tych późniejszych techach, tylko gdzie faktycznie próbowałeś stawiać kompa jako serwer. Znaczy, no bo wiesz, tak by no, no. parsek zanim no, ludzie roz, rozkminili te techy z serwerami Amazona i Google, po prostu parsy, wiesz, szła teoria w necie, że no, no parseka po prostu odpalasz u siebie na kąpie i jest tak jak offline. Super, super się gra. No i no mhm. to jest prawda, że jest tak jak online dla osoby, która hostuje. Osoba, która jest klientem ma obraz taki, jaki zapewnia twoje połączenie, czyli niestabilny, niskobitrate'owy, czasem się jeszcze zatnie, jest opóźniony no i jeśli nie miałeś naprawdę mocnego kompa i bardzo dobrego netu, to doświadczenie nie było przyjemne dla drugiej osoby. Remote Play Together dwa nas zbawi. Wtedy będzie revival. Tak, ja wiem, że nie możemy omawiać każdej bursy ale ta jedenasta, myślę, że jest warto podlinkować, bo są z niej nagrania i to była bardzo moim zdaniem hype'owa bursa, bo właśnie w turniej Extrita 4, tam chyba był jeden z ciekawszych, na jakich, jakich byłem, bo to było pojawienie się Madesta pierwszy raz na offline turnieju były fajne jakieś tam apseciki no. e, turniej Boga, nie wiem czy był pierwszy raz wydaje mi się, że też był pierwszy raz więc naprawdę się dużo, dużo działo. Jak dużo i powiem. nie udało się go skończyć. Tak, więc tutaj możecie też na tym, na kanale który porzucam wcześniej sobie dostaliśmy znak od do bogów, żeby już dalej nie robić, ale Hiru się nie zraził. Ale czemu my go nie skończyliśmy? Wszyscy odpadli po prostu? Bo to, chyba bo jed... nie, nie to już było. No, no. To I był ten turniej. Tradycyjnie kończące. To nie dlatego, że. To, ja myślałem, że po prostu przez to, że się Stick zepsuł, to już nikomu się nie chciało kończyć. A to nie było, to była ta sama, bo jest e... inno. Tak, tak, ze stickiem szóstaka to była trochę późniejsza historia, ale no też to... no Tak, no. wydaje mi się, że to był jakiś inny, który się nie skończył, bo było późno czy coś, bo pamiętam, że było kilku bo Bjatek i wiem, bo Hawok mi ciągle przypomina, czy tam krono. Że oni też są bogami bijatyk, no bo byli akurat na z kimś pewno. innym jeszcze. Krono na pewno. Tak, tak, tak. tak. tak, tak. tak, tak, tak. tak no, Krono i chyba taster? Możliwe, coś jeszcze? ale nie mówię teraz już na pewno. Musiałbym zerknąć. W każdym razie no, wiem, że może to ciężko tam jest prześledzić, bo są niezbyt chronologiczne te filmiki jakoś wyrzucone, ale, ale można sobie zobaczyć, bo to faktycznie był. Jakiś taki, chyba może nie naj, poziom naj, najwyższy w historii polskiego Street Fightera, ale najwięcej mam wrażenie w emocji wokół tego było, bo już gra była dosyć dojrzała, było sporo, spora, była spora konkurencja na tym topowym poziomie, bo mieliśmy contenderów sporo nie był Creed the Snake, Madest. Tutaj Żyleta dostał bicie po, po swoich poprzednich występach, e, więc no tutaj się już działo no naprawdę fajnie się oglądało po prostu ten, ten to było jeszcze tutaj, super street fighter e, tak, tak, tak, tak tak tak tak tak tak to było jeszcze przed AE tak to było kiedy ja street fighter, bo tak jak mówiłem chociaż nie to było już ae to było ae bo na tym turnieju chociaż wydaje mi się że Apolon grał już jangiem tak i miał ciągle problemy z negative edge'em i wychodziły mu jakieś teleporty z, zamiast czegoś i, i, i więc tak, to już było ae. To już było, A, Ale pamiętam, że ten finał Madest Krill chyba we mnie obudził pasję do tej gry, której nie miałem. Fejkową pasję, bo no, dla, dla, mnie to, dla mnie to jest jeden z ikonicznych meczów takich jak było w Biatek 2D. Przynajmniej z tych hmm. czasów, gdzie, gdzie sam byłem na tych eventach i który pamiętam, no to wydaje mi się, że to, to jest jeden z najważniejszych meczów, jaki widziałem. albo który najbardziej może mnie ukształtował. To, to, to trochę backgroundu może dać, nie? bo Krill już e, ustanowiony zawodnik, który dobrze playował e, kilku, w kilku ostatnich jakichś dużych turniejach. E, tutaj mieliśmy też e, no, Snake'a, który też był na topie. E, hmm. Żleta, który chyba mam wrażenie skipnął jedną bursę, czy, czy, czy, albo dwie nawet, i ale wygrał poprzednią, na której był. Więc, więc tutaj też było ciekawe, co, jak, jak, jak to będzie wyglądało. No i pojawia się Mades, który był przez Snake'a hypowany jako jakiś świetny gracz, ale nigdy nie był na żadnym turnieju offline, I więc tutaj przyjeżdżał pierwszy młody chłopak i zachwiało ogólnie że biorąc to, to jakimś starym porządkiem gierka była też, AE była całkiem, no, całkiem jeszcze, wydaje mi się, że świeża. To było dosyć świeżo po premierze tej, tej edycji. Eee, więc, kurczę, jeszcze pamiętam, wjechał wtedy Mades z tym jakimś takim customowym multstikiem, z takich ziomek na SRK, robię, nie pamiętam, jaki dziwny skrót. bd BD 15 Tak jest. Tak 15 jest. była na ziemi. Tak w, w, tak, w kontraście do tych Mayflashowych but i innych cudów, tutaj przyjechał Gwiazdor. Tak, było tak, że jak się że chyba świeciło, się, jak wciskał, to przestawało się świecić, albo co na takie? odwrót. Tak, o, to, to były, na, na przykład bajery. dla mnie to był pierwszy raz, kiedy w ogóle widziałem takie bajery. Oczywiście był bardzo estetyczny, z bardzo jakiegoś tam, że zroczy, jakieś takie fajne efekty wzrokowe, były, że taki przezroczysty, że kawałek. Przezroczystego materiału wydawał się grubszy niż jest, no. jakieś takie zwy, iluzje wzrokowe pod tym oczywiście jakiś. No, jeden z ładniejszych sticków, jakie widzieliśmy na pewno. Mm. Pewnie do, do dzisiaj. Pewnie jeden z najbardziej estetycznych sticków, jakie mogliśmy widzieć. Tak, Art no. był z Senjo Guharo z Monogatari. Z Bakemonogatari. No. Ale wydaje mi się, że on później miał ten stick, jak na Nie, Pierwszy od razu wjechał z tym, właśnie, bo jeszcze tutaj w tradzie się wytłumaczył potem po przegranej, że miesiąc przed turniejem nie grał, bo nie miał styka, czekał aż mu przylecić. Potem kontuzję konkluzję miał od grania. też. Ale też, to może też. historia na inny raz. O, to. Cała, wielka historia. tak, w każdym razie dużo się działo i, było, i, i naprawdę, tak jak Wan mówi, ze wszystkich, no, naprawdę sporo się, się tych finałów Streetka oglądało. W, czy to na bursach, czy na jakichś bardziej oficjalnych, czy wydarzeniach, gdzie były już pieniądze na, na, na, w nagrodach. Ale ten na pewno zapadł w pamięć. Nie? To, to był faktycznie jakiś hype. i Coś, co no, było jakieś istotne dla sceny, mam wrażenie w tym momencie. Kark, ty już wtedy grałeś z Madestem, czy dopiero później? Nie, nie, już grałem, grałem, grałem. I, więc jak przyjechał tam, no, to już ja byłem jego, powiedzmy, no, tutaj kontaktem nie? i Snake, jako dwie osoby, z którymi się tam trzymał wcześniej. A, więc tak to jest mój wspaniały pomysł na rozwijanie się w bijatykach, żeby grać z jakimś dużo lepszym graczem, prawie że. Ekskluzywnie i nie znać potem Matchupów, ani innych stylów Więc nie polecam, nie polecam. To też było tak, że, że jakby wy mieliście Xboxy, tak? Tak. a większość ludzi w Polsce grała na PlayStation. To no, tak jeszcze bardzo nie bardzo były czasy żadne okres crossplayu, to nie były czasy kiedy po prostu jedna konsola była kompletnie irrelevant, tak jak w poprzedniej generacji Xbox One tylko po prostu mieliśmy oddzielne sceny na Playstation oddzielne na Xboxie, a potem jeszcze w ogóle na PC się pojawiła, jak wyszła... Ale wiadomo, Xbox. że Xbox był najlepszy, no i lub na to nawet tacy gracze jak Wacho tak migrowali specjalnie, kupowali konsole, żeby przejść na ten lepszy online, do tych lepszych graczy. No. Więc tak. To... Tak jest. Tak ja też pamiętam, ale widzicie, jaka dedykacja w dzisiejszych czasach bym sobie nie wyobraził, żeby ktoś kupił specjalnie drugą konsolę, dlatego że lepiej się gra w tą biatykę W sensie gramy w Stripe'a, ale nie... ja kupię tego Xboxa. Bo na Xboxie lepiej działa Strive. Fajnie się on. Wiesz no, Strive to nie jest najlepszy przykład. No wiem, ale, ale to, tak, wiesz, ale, to wiesz, ale to też była oddolna inicjatywa osób, które po prostu chciały właśnie grać na najlepszym online, tak jak ale na turniej jak dalej standardem było PS3, mimo że wszyscy wiedzieli, że ma tam więcej laga, no ale, no ale musiałbyś skądś wziąć te Xboxy, żeby na nich zorganizować turniej. A I trzeba jeszcze nie było mieli. mieć monitory i już nikt nawet nie próbował na, myśleć no o No i był... to nie wiem, co to było. Więc dużo łatwiej prób. było po prostu zrobić na tym PS3, który ma więcej osób, a to niech Xboxowcy się męczą, żeby mieć albo przejściówki, albo, albo pożyczać kontrolery, albo mieć drugi. Albo mieć właśnie złotego grania, gra, czyli no, dual moda. O, dual mod. A no, dual moda to, to było czyli albo PCB, które miało dwa tryby, albo które po prostu wychodziło do jednej i drugiej, albo tak jak niektórzy, po prostu wsadzałeś sobie dwie płytki, jedną do PS3, jedną do Xboxa i rzutowałeś przyciski do obu i się żyło. No nie było to trudne, co nie? Fajna rozkmina i fajne ćwiczenie dla dorosłych elektrotechników. No tak, a co, a co potem było? Co, co robiliśmy? Pamiętam, e, że chyba trochę zapoczątkowała się przyjaźń czesko-polska? A może nie, wcześniej przed tym jeszcze była inna gra. Wiesz co? Street Fighter uh, Cross-Tekken, uh, tak? O, no ale to w sumie można wspomnieć, bo tutaj było chyba z tych, w tych czasach jedno z takich największych, właśnie oficjalnych jakichś wydarzeń, turniejków. Nie? Z I to jest wszystko w bardzo krótkim okresie czasu, bo tak jak mówię, no te lata 2009-2010 to tak jakoś na mnie jeszcze nie było. Wy mówicie, że dużo nie straciłem, a tu 2011 wychodzi i Boom, Mortal Kombat 9, w ogóle mamy Revival, nową scenę Mortalowców, Boom Marvel, mamy scenę Marvela. Stary, czy ty mi uwierzyłeś, kiedy ci powiedziałem, że niewiele straciłeś? Jak ty to włączyłeś do tej sceny, to ja już miałem za sobą moderowanie setek tysięcy postów do domorosłych nazistów troli. Jako moderator na Bagdaszu, to się w pale nie mieści, co tam się działo, jak się jeden drugiemu nie spodobał, stary. Proszę cię. To był taki klasyczny internet unchained, że jakbyś pokazał czy niektóre sekcje tego forum dzisiaj, to ludzie by myśleli, że są przyklejkami sforczane. To tak, to nikt nie powiedział do, do, do teraz. Po prostu na polskiej scenie było fajnie, bo ludzie się spinali raz, i potem, nawet jak do siebie wracali, to już była taka wiesz, stała niechęć. Więc to nie było tak, żeby codziennie ktoś komuś groził, że go znajdzie z nożem na mieście. To było tak, wiesz, wracamy z turnieju, to przypomnimy komuś, że go nie lubimy. Tak na podsumowanie. Faki i gritsy dla wszystkich. Oh, zapalało mnie w brzuchu. No. Ale jesteśmy, jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w kinie. Jest Aha. fighter cross Tekken. Ach, jak się jarałem na tą grę, bo to świeżutki tytuł, No Właśnie ja chciałem to... jeszcze, przepraszam, że tak ciągle wracam, ale... ale chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie to był bardzo intensywny okres, bo tutaj tak. z jednej strony ten Street Fighter Arcade Edition, z drugiej strony wyszedł Marvel 3 i od razu, jeszcze w tym samym roku, wyszedł Ultimate Marvel vs. Capcom 3, w którym doszły nowe postaci, rebalance, jakby no mega się dużo działo, a już lada chwilę później mamy Street Fighter Cross Tekken. Hmm. Czyli grę, do której zmierza gark, w ramach której promocji e, Cenega. Tak, Cenega zorganizowała ogromny turniej Mistrzostwa Polski. Nie, to nie był. mistrzostwo Polski, to był Capcom Fight Club. Tak, bo to, to, i to był takim oficjalnym patronatem Capcomu, nawet ono nagrał dla nas jakiś tam pięciosekundowy filmik, na którym coś zrzędził. Więc... Tak, to było sporo. Tak, i to sporo był Liwen, tam... na którym był właśnie wiem, mistrzostwa w Marvela, Street Fighter'a 4 najnowszą część, czyli A, chyba Arcade 6. Edition zwykły jeszcze? Ono zwykłe. Czy już 2.12.? Ciężko. Nie, mniejsza. No, to jest najnowszy ówczesny Street Fighter 4 i do tego właśnie ten Street Fighter Cross -Taken. A zanim ten Cross Tekken wyszedł, to pamiętam, że w ogóle gadaliśmy o tym, że oto będzie to połączenie scen, nie? Bo mówiłem wcześniej o tym, że mieliśmy ten podział scen, a tutaj nadzieja na to, że oto to Street Fighterowcy i Tekenowcy będą mieli wspólną ukrę, wow. <grafię> Więc połączymy sceny. Wszyscy ci tekenowcy będą teraz z nami grać. Tak działa życie. Street Fighter <grafię> Cross I wszyscy i Street Fighterowcy tego przez robią. miesiąc. To nie się wersja wersja do wersja, do ale dawali szansy, tak? To była już wersja 2012, widzę, na filmikach. I to też był, to też był fajny evencik w sumie. Bo tak, a SIFAT tak, na tym turnieju to, było w ogóle, to była premiera tego samego dnia. Tak, tak, tak. tak, tak, tak Więc tak. dosłownie rano przychodziłeś na event, próbowałeś się zakwalifikować na następny dzień i jeśli ci się udało, to kupowałeś gry, jechałeś do domu i trenowałeś żeby następnego dnia jak najlepiej zagrać. Czy znaczy, to nie był początek tak zwanego Cenega Pro Tour, bo wydaje mi się, że ten event już był organizowany przez Cenega. Tak, tak, tak, tak mówisz. To było właśnie tak mówisz, zwyczaj, że Cenega potem na każdą nową premierę jakiejś bietyki organizowała turniej przez kilka lat. W Sokalibura właśnie, później w Injustice, w Mortale. No właśnie, to A, nawet. Ja pamiętam, co że to był ]równiej? też turniej Marvela, nie? No to mówisz, no No na tym Fight Clubie, to tak przy okazji premiery Krostekena, nie? Był na boku. No, no, było. A, ale Street, Street 4 też wtedy był? A, się tak, mówiłem? tak, no, tak. To wszystko Street było. 4, Crosstekena, Marvel. Sega, Cross tak. Ja doskonale pamiętam tego Marvela z Fight Clubu, bo przegrałem z Kokolino, który mnie po prostu absolutnie wymemił Hulkiem. I do dziś pamiętam, jak prymitywnie zostałem pokonany i jak niewielki opór temu stawiłem. Mm. Ja, ja nie pamiętam ja jak pan... dokładnie, ale jakieś słabo poszło. Wydaje mi się, że chyba w ogóle cztery razy, Potem to był jeden z tych śmiesznych turniów, gdzie wiesz, żeby sobie więcej pograć, to robimy qualifiery single elimination, ale robimy cztery razy i można się zapisać tyle razy, ile się chce, pod warunkiem, że tam ustawisz się w kolejce, odpowiednio wcześniej. Tak, bo to zostanie w kolejce. Także Pamiętaj. jeden z takich wesołych turniów, które niby poważnie, ale niby też trochę zachodzi o zabawy. Takie takie... Nie, nie było, ale pamiętam stream i było rozdawanie nagród, jakiś raffle był, losowanko. Pamiętam, że Pitrex coś wygrał. Czy to była konsola, czy to był stick? Pochła PS3 było dla kogoś, na, trzeba, na, czy losowali numery siedzeń w tym kinie i trzeba było odpowiedzieć na jakieś bzdurne pytanko i wtedy można było coś dostać. Ja dostałem koszulkę, a ktoś dostał PS3. No, chyba Pittrex to był pana że podskakiwał. Tak jest A, Kevin pisze, że Stika wygrał. No. A, okay. o no, to też nie mały bonus. Pewnie. Wtedy Bons jeszcze, kawał, to, to to jeszcze było. był ten etap, kiedy mieć Matkaca, to było ulga, że uff, nie muszę robić customa. Tak. I, i, I też co jest ciekawe, właśnie m, obydwa finały, Krostekena i AE, m, miały te same osoby, nie? To był Hyatt versus Madest Hayat wygrał Krostekena i mógł zagrać online z, z, ze zwycięzcą tego samego turnieju w Niemczech. Tego, tak, jakoś tak, tak. Tego samego dnia był też taki, taki event w Niemczech i się łączyliśmy tam. Był, więc wyświetlane walki na ekranie kinowym. Trochę wspaniały prestiż, wspaniały online, było super. E Hayat chyba w ogóle tripić zrobił, bo chyba też był z Zaymanem w finale tak. Marvela, Ale czego tak, tak, ostatecznie. Tak, tak, tak, tak, Wszystkie turnieje miały jednego z trzech zwycięzców, ale, ale Hayat był we wszystkich trzech finałach, także no. utalentowany gracz. No wiadomo, zresztą Hayat to też osoba, która no, jak my jesteśmy, trzej, o, cztery kraje to. Ja się poprawia, kłamiemy. Kajat nie był w finale. Kajat był w był... finale? O, rany. Przepraszam, zapomniałem. To Kajat Alej. był trzeci w takim razie? Kurczę, Cześć, to czy... mi nie pasuje. No, ale można mu uwierzyć, w końcu w to grał. No, to no. był taki apset ja chyba. Był jakiś apset, że nie było w finale. Kurde, ja nie, nie pamiętam, że Kajat masz tak dużo grał w Barberie. nie nas, bo się wyda, że wszystko, co mówimy, to mogą być bzdury. Kajat, w Kajin, jakim teamem wtedy grałeś? <laughs> Legitymuj się. Ale nie bez skitu. jestem ciekaw, bo nie pamiętam Timu Kejima. No, pewnie Ale. Hagar. Nowa Frank że pamięć. No to, to coś Rings a Bell. No, w każdym razie mieliśmy taki fajny event. To ja po nim właśnie przez ten, tak jak powiedziałeś, miesiąc z inną ekipą graliśmy dużo w Street Fighter Cross Na zasadzie, że o, tutaj coś Takenowcy się interesują. Tutaj jestem ten, powiedzmy Street Fighterowie, w słowie. Także to było fajne, no ale niestety gra się ostatecznie nie spodobała, bo okazało się, że nie była ani Street Fighterem, ani Tekkenem. No właśnie Street Fighterem był ten sam rok. Street Fighterem byłoby nawet niezłym. Ale przecież miało też straszne problemy z tymi gemami na początku i w sumie Ej. nikt, nawet jak, nawet jak nie grałeś, to miałeś problem z podejściem do tego, o co w ogóle chodzi, tu jakieś gemy trzeba ustawiać, kurde. No to, I to było straszne... w ogóle jedna z pierwszych takich głośnych dram, że były postaci DLC już były na płycie. Tak A, i nie, wiesz, nie były do końca nie? grywalne, ale chyba większość działała bez błędów. A. Było, no były pay-to-win gemy też do wybierania, nie? muszę faktycznie lepsze niż te, które się dało normalnie mieć. No, ogólnie rzecz biorąc, cross to był chyba mój pierwszy kontakt z zawodem, że, bo jak do tej pory wyszedł Street Fighter 4, i raram się, wyszedł super, jest lepszy, wyszło AE, jest fajnie. Nie? Wyszedł Marvel, wyszedł Ultimate, jest jeszcze lepszy. W każda gra, którą kapką gdzieś mi tam dały, które do tej pory spędzałem czas, były po prostu super. I nagle jest coś, na co się czeka i naprawdę jest naprawdę z wielkim zaangażowaniem, bo fajna była y, cała y, otoczka marketingowa, te wszystkie trailery, cinematyki. To było świetnie zrobione do cross y Ono, walczący z Haradą. A, to wszystko człowieka cieszyło, nie? I wtedy dostaliśmy ten produkt, gdzie właśnie polityka DLC i jakieś te ko kontrowersyjne y modyfikatory, te gemy, które ani nie były intuicyjne, ani właśnie też jakieś były, ja ja z tymi to in rzeczami, jakieś tam autobloki płatne i inne dziwne cuda, problemy z dźwiękiem. Problemy no, wszystko... z balazem, przecież miałeś infinity ale, normalnie, które go tak. dopiero o, o, po miesiącu o, o, czy dwóch. Wagi okropne jakieś, wylatujące postacie za ekranu, kraszujące się gry, różne dziwne rzeczy i no. no niestety kapką zanim zdążył uratować tą grę faktycznie jakimś takim sensownym patchem dużym no to już było stanowczo za późno dla niej. no to było najgorsze w tym wszystkim, że mieliście grę do odratowania tylko kurcze, no nie w porę zareagowali a tak hmm. myślicie? Bo ja z kolei mam wrażenie, że, że to jakby to wszystko, co mówicie, plus ona nie była taka fajna. Nie, ja się zgadzam, że ona nie była jakaś, wiesz, super. Ja się absolutnie z tym zgadzam, ale nawet nie, nie chciałbym jakoś, wiesz, cudować, że gdyby patrz, 2013 był półtora roku wcześniej, ale gdyby oni szybko zareagowali na problemy z balansem, te największe, te błędy, te infinite, gdyby olali geny zamiast zrobić coś naprawdę głupiego i patrzeć jak świat płonie, to przynajmniej byłaby z tego gra, w którą naprawdę można byłoby po prostu pograć, wiesz. Uważam, że wypaczowany Street Fighter Cross jest dużo lepszą ofertą dla gracza niż jakiś, nie wiem, strife. Czy The Dragon Ball Fighters w dniu premiery? No, to już ciężko tam no, będzie zweryfikować, bo już nie graliśmy dużo w tą grę, no, ale Ci, którzy jeszcze grali w Crossa, no twierdzili, że to faktycznie jest już inna gra i naprawiała sporo problemów i tam też była jakaś standaryzacja tych gemów, jakie się używa, były jakieś presety turniejowe, różne inne takie cuda, więc, więc kto wie, kto wie, może, może faktycznie to, to, to jest jakaś już gierka warta uwagi w, w, na, w tym momencie. Ale może tak, ale u nas lokalnie to szybko zdechła. Gra, Właśnie ja miałem powiedzieć, że u nas mieliśmy lokalnie taką trochę dramę, bo byli ludzie, którzy naprawdę lubili tę grę, jak na przykład Snake, a na pierwszym turnieju naszym, czyli na jakiejś tam bursie następnej, uznaliśmy, że dobra, to nie jest jakaś super poważna gra, ale to jest nowy Street Fighter, więc zróbmy w nią turniej w tym trybie 2 na 2 Tak było. Ja to bardzo pchałem. Jak Evo no, no, właśnie, no bo na tak, Ewo też tak było, więc ej, to jest dobry pomysł, róbmy, tak, nie? Bo ten były był okay. jakiś... ja to ja to pamiętam jako jednak, że to było takie trochę śmieszne, że traktujemy te gry tak trochę niepoważnie. I że właśnie bardziej, że będzie śmieszny, fajny turniej, a nie, że poważne zawody. No to jest no i powiedziałbym było trochę. Ja pamiętam, że było powiedziałbym, że to jest trochę podtekst, ale bardziej jednak jeszcze było pędzenie za sytuacją, nie? Za trendem. Bo to się zgadzam, że Snake w ogóle był strasznie biedny z tym cross -takenem. tam mu nie dawali spokoju. Chociaż wiadomo, że Snake bardzo aktywnie uczestniczy w każdej rozmowie. No nie tylko on był tą grę, nie? Tylko po prostu on mi zapadł w pamięć, no bo jest tak, naszym tak. kolegą, jak ty nie patrzeć. Tak, no jego po prostu pamiętam, a poza tym on też dobrze w to grał, nie? On, on starał się czegoś tam nauczyć i o ile nie bardzo miał okazję się sprawdzić, no to coś tam umiał. Fajnie wciskał ten. tam tak niepopularna yy... gra była, że nawet jak była teamówka Poznań vs. Warszawa, na którym vivencie w Twoim akademiku Hir, no to gry, w które było grane, żeby sprawdzić, kto, jakie miasto jest lepsze, to Krostekana tam nie było. Bo Street Fighter 4 bo Marvel, Mortal Kombat chyba i Avengers in Galactic Storm. No właśnie. Coś takiego. Wiesz, Good Games Only. Oj, Mortalek przyszedł. Kurczę. No dobra, to już równie dobrze można Avengers in Galactic Storm. Whatever. Klasyk. Fajnie się gra. No, ale nie, nie pożyła giereczka za bardzo u nas. W którym momencie stwierdziliście, że Street Fighter nie jest fajną grą? W żadnym. Gdzieś w twórce na pewno. Może jak już mi na komputerze zaczęło działać. Jak A. wyszło na PC-ta i ściągnąłem modę, żeby nie, jak ustawiłem opcję, żeby plansze nie miały żadnego tła. O, to trochę to trochę to się, to... dużo się wkurzałem na linki. Jak spoznało grę, jak nie ma tła, że to tło ją robiło. A jeśli pytasz o to, kiedy seria Street Fighter przestała być dla mnie fajna, nie to... Nie, mówimy naprawdę. o czwórce. Nie, nie to czwórka to... nigdy. Czwórka, dla mnie nawet ulterka, jest spoko do grania i można grać w każdej chwili. No to u mnie to musiała być Arcade Edition, bo dopiero to było grywalne na kompie, potem po Superce. No, to, no, to już Kielok i... portował. Wychodziła Ultra, to ja już mocno już straciłem entuzjazm do gry. Już wtedy byłem zmęczony Unblockami, byłem zmęczony OS-ami, byłem zmęczony grindowaniem tych linków. Pamiętam, że to był okres, kiedy chyba już powoli zaczynaliśmy eksperymentować nasze opcje. Już tutaj było jakieś wyczekiwanie tego Exarda, jak było jakieś próbowanie różnych gier, a to pograjmy w Super Turbo, w Valve, w Karnowa, w Melty. Także to był taki okres, kiedy... Już te, jakby na początku Street Fighter 4 był tą default grą, w którą wszyscy grali, no bo pójdziesz na event, to zagrasz i tak, czy chcesz, czy nie, więc lepiej coś umieć niż nie, a, a potem wydaje mi się, że przy taki moment, kiedy zaczęliśmy bardziej rozważać różne opcje. No widzisz, ja byłem po prostu częścią tych wszystkich rozważań, ale dla mnie to nawet nawet jak było Evo z Eleną, to ja ryzykowałem w ogóle zero snu tego dnia, żeby tylko zobaczyć finały i potem szedłem do pracy jak zombiak. Miałem różne momenty, gdzie, gdzie zmęczyła mnie ta gra i przerywałem granko. No, czasami stawiam na kilka nawet miesięcy może, ale turniejów jakichś dużych nigdy nie przegapiałem. Zawsze nie zawsze lubiłem może w nią pograć, ale zawsze lubiłem się ją oglądać, to, to, to były takie, takich streamowych emocji jej, jakie dawał jeszcze może Marvel, ale, ale tak to z Fighter 4, to, to do tej pory jeszcze jakoś nie potrafię się, nie potrafię zaangażować w inną grę w taki sam sposób, nie? żeby tak jak mówisz, kiedyś siedzieć po prostu do rana, w, w zarywać noce i faszerować się streamem kilkugodzinnym z gierki, to, to by... Hmm, ale swoje nie Oje tu obejrzałeś, Big obejrzałeś. tam razek. Tak, tak, tak. tak. Uh, ciekawi mnie, czy to jest efekt po prostu ery, czy to po prostu gry były na tyle dobre, bo też pamiętam, że nie mogą się odciąć od oglądania stream. Czy to jakiś co tydzień był jakiś turniej Street A 4, zawsze, zawsze mega się oglądało albo Marvel i chociaż nie, nie grało się może najlepiej, no ale śledziło się to super. Naprawdę byłem zawsze podjarany oglądaniem Street 4 różnymi osobistościami, postaciami, które nagle znikąd przychodzą, albo tu nagle turniej w Australii i masz turniej też z Japonczykami są... i Japonczykami. Właśnie... Właśnie może też są te czasy, że to jeszcze yy... Ta Japonia, czy ogólnie Azja była trochę tajemnicza, że nie mieliśmy dobrego dostępu do ich, jak, jak oni trenują, jednak to były arkady cały czas, więc w stosunku do Fighter 5 y, te, te storylines może były trochę ciekawsze z tego powodu, że... To była taka era mistycyzmu, nie? że przyjeżdżają ci Japończycy i w ogóle o, ten to ty tylko nie znasz, ale ci wszyscy inni gracze, ci, których znasz i tam daj go to kido, to oni mówią, że ten inny, który przyjechał, to jest w ogóle legenda, lepsza od nich, więc... Było takie jaranie się. No, no, ale... Nie ja tak wspominam, ale. No, no. no jest... było, było, bo przecież wiesz, no, nawet jak się znał DAIGO i TOKIDO, to mógł się pojawić ktoś, kto albo nie grał wcześniej, w sensie nie pojawił się wcześniej na turniejach, albo na przykład grał w jedno i nagle zapisał się na drugie. Tak jak kto to Nemo w Marvelu Trójce i narobił nagle wielkich absetów. Więc tak, tam storyline były, chociaż wydaje mi się, że to jest też trochę kwestia socjalu i tego, jak ludzie teraz podchodzą do turniejów, bo no szczerze mówiąc, jak ja się kręcę po swoich przestrzeniach w internecie, to po prostu nikt o tych turniejach nie rozmawia. E, wiesz, jeż... co, Ostatnie dwa lata mogły być ciężko. No tak, masz rację, ale wiesz co, też nie do końca, bo z drugiej strony na przykład jest e, L, e, L plus R e, grany. Masz turniej co dwa tygodnie i to są dobrzy gracze. To są gracze, którzy naprawdę motywują do tego, żeby się rozwijać, ale jakoś tak, no i tak tego nikt nie ogląda z moich znajomych. Ja wobec tego też nie za bardzo. Chociaż turnieje są hype'owe i fajnie byłoby obejrzeć przynajmniej raz na jakiś czas. Czy, wiesz, no jeśli mnie pytasz, to ja widzę tutaj dużo że czynników. Na pewno to była trochę kwestia świeżości, że takie będzie street Streamowanie turniejów gier to była taka domena Counter-Strike'a i CS-a tak naprawdę, a tu nagle się okazuje, że masz takiego spółkiego, który przynosi ci laptopa i dwa... Ten st Capture karda na stanowisko stawia, stawia ci komentatorów i ga, siedzą i gadają. I ci komentatorzy to są totalnie amatorzy, którzy trochę komentują grę, trochę gadają o tym, jak tam ich dzień przebiegł, opowiadają jakieś tam ciekawostki o życiu w Ameryce albo jakieś swoje teorie o podrywach albo co tam jeszcze. To było bardzo unikatowe doświadczenie, którego moim zdaniem... No, już nie ma, no jak na przykład nie oglądam teraz ten House of Chaos, to trochę bardziej mam wrażenie, że, że oni świadomie starają się y, odtworzyć tamtą erę, a wtedy to było po prostu takie bardzo świeże, naiwne i po prostu no, naturalne. Też to, to, co Gark mówi, że była ta era mistycyzmu, że wiesz, że no, nie było tak, że dosłownie miałeś co miesiąc Majora, na którym wiesz, że będą wszyscy znani gracze, tylko o, teraz to przyjechali Japończycy, a teraz to przyjechali na przykład gracze i ze wschodniego i zachodniego wybrzeża, a teraz na przykład jakiś gracz, który od dawna nie grał, wrócił. Było więcej czegoś takiego. Oh. No, bo Też nie było na przykład takich pieniędzy, za, jak nie było streamingu, nie było sponsoringu, więc mieli się autentycznie gracze, którzy wiedzieli, że są bardzo dobrzy, no, ale szkoda im pieniędzy na podróże, no, no nie, nie stać ich, no nie mają jakiejś bardzo dobrej pracy, więc nie stać ich na to, żeby i lecieć na każdy turniej, jaki jest, i, a już w ogóle o po poleceniu do Europy czy Azji to już w ogóle nie było mowy. Tak, no przecież w 2014, jak było w Frankfurcie nad Menem granie w FFM Rumble, granie na turnieju FFM Rumble, to udało się organizatorom 2014 zaprosić do tego Frankfurtu Punko i Faba. Więc jeden koreański top player street fighterowy wtedy bardzo na topie, a drugi przecież legenda Guilty W 15 to był, sorry, 15. No więc to wtedy jak najbardziej na sam fakt, że ktoś taki się pojawia, można było przyciągnąć nowych ludzi. Ja myślę, że spokojnie 60% mojego podejmowania decyzji, czy jechać, czy nie, to było, no kurde, będzie okazja zagrać z Fabem chociaż raz w życiu. No pamiętam właśnie, że była taka jakaś taka, że mimo, że ja już jeździłem na turnieje i lokalnie, i za granicę, to, to prawdziwe WGC, ci super gracze wydawali, że strasznie odlegli, a potem nagle, wiele lat później, lecę na turniej ten... Yy, do Brukseli Brussels Challenge. A jezu, nie pytał, jak się ten nazywa turniej. Chyba tak. Brussels Challenge. I no ja tak. lecę z Dragon Balla, i patrzę a tutaj, sami jacyś mega znani japońscy gracze. Widzę tego y, Bonczana, widzę Goichi'ego i po prostu no, stoją obok mnie w kolejce po frytki. No, <laughs> no tak, a możemy tutaj wrócić do polskiej historii. Jak nie wiem, DJ Hoshen był na weekend, czy coś tam w pracy. W no w właśnie, Polsce. no. Mieliśmy trzy takie historie chyba, kiedy po prostu nagle słyszeliśmy, że jakiś znany gracz z zagranicy pojawił się w Polsce i o, to musimy teraz organizować spotkanie z nim. Tak, to Właśnie było jedziemy tak. Jedziemy do wiesz, to... Warszawy. Combofinda. Najechałem do Warszawy. Właśnie. Kombofinda mamy, DJ Hłoszen i, i nagle przylatuje, przyjeżdża ktoś z Gdańska, przyjeżdża ktoś z Olsztyna tylko po to, żeby zagrać Secik ze Hłoszenem. Tak, w ogóle... Ej, z perspektywy tych gości to musieliśmy wychodzić na niezłych czereśniaków. Przyjeżdżasz sobie do Polski na jakieś spotkanie biznesowe, i pierwsze, co słyszysz, to odzywają się do ciebie na priwie jacyś ludzie, którzy chcą z tobą grać. Bo Czemu? wydaje mi się, że jeden z... wydaje mi się, że tylko jeden z nich się najpierw odezwał na forum, a drugi to został jakoś pocztą pantoflową podesłany. Tak. tak, Hłoszenem było tak, że to on. Się po prostu do nas napisał, że hej, jestem w Polsce, gramy. A z, z Combofinem, faktycznie tak było, że dosłownie usłyszałem na tym, Carly Mosta, że jak Yipes komentując powiedział, shut out to Combofin miał być tutaj komentować, czy tam grać. Chyba komentować, bo wtedy była zasada, że pracownicy Capcomu nie mogą brać udziału w turniejach Capcomu. Chciał komentować, a nie grać, ale powiedział wtedy, że on nie może być, bo jest w Polsce i wtedy jak to usłyszałem o tej trzeciej nadrona, oglądając z tego streama, to od razu ruszyły moje, wiesz, wybuchłem myśli i Jezu, jak się z nim skontaktować, wiesz, szukałem go tam na jakichś Facebookach, Twitterach, pisałem wszędzie, hej, hej, hej, jesteś w Polsce, hej, jesteś w Polsce, grany, granek grane, grane. No i co, pograł. A jaka była trzecia historia, bo kot mówiłeś, że trzy historie. Tak, powiedziałem i że... teraz już nie pamiętam, może chodziło mi o Generic Superhero. No Aha. mogłeś, mogłeś popłynąć Mo właśnie w tę mogło stronę. Być. Chociaż on jeden... nas trochę zagościł na dłużej. Ale no to dla mnie też było niesamowite, bo ja Generica w ogóle kojarzyłem wcześniej już. Pewnie kot ty też, bo go oglądałeś personę. Hmm. Grałeś trochę, ale ja pamiętam po prostu jak już wtedy 5 lat wcześniej nagrywałem na płytach e, filmiki ze strony Team Spooky turniejów właśnie Battle by the Gazebo w Melty, skąd pewnie się też wzięły te memy o graniu, graniu w kiblu, no bo oni grali sobie w parku obok e, maszyny do picia i się podłączali, tam grali w to Melty i właśnie kojarzę, ko kojarzyłem po prostu z tych turniejów, że kurwa, ten zajebisty Nero generic super superhero, ja pierdolę. I w tym momencie sobie uświadomiłem że ten świat jest taki kurczę mały, jak już jak już yy, trochę łychy się napiliśmy na bursie czy coś, <głos> ale tak, w ogóle to się wszystko wydaje takie odległe, że wtedy myślałem, że to taki kurde gracz na drugim końcu świata, jakiś zajebisty, pro, gra w multi, no kurde, pros. I to byłaby ostatnia osoba, jakiej bym się spodziewał zobaczyć na bursie. Yeah. Zapewne tak samo był z i też z Hłoszenem. Zgłoszone mniej, bo jakby, jakby to po prostu ktoś, kogo widziałem na streamach, ale wydaje mi się, że on nie był chyba jakimś bardzo znanym graczem. Zostałem no. się, czy ktoś z naszych słuchaczy w ogóle kojarzy taką osobę? Ja no, tylko nie pamiętam, nie, że... Wtedy... Myślałem, że wtedy, jak ktoś tak. grał w Marvela, to kojarzył. Bo... Myślę, że wtedy, jak ktoś grał w Marvela, to kojarzył po prostu. <laughs> grał, to pewnie oglądał wszystkie streamy. Tak, okej. No i proszę. No, o, o, widocznie. To no. może widać, że ja go mniej zapamiętałem jak na ich rynie. A w ogóle ciekawe historie też były pamiętam, że ze Snake'iem mieliśmy wyprawę pój pójść do hotelu DJ Hoshana żeby już jedną noc wcześniej z nim zagrać niż cała reszta <gry> i na czym polegał problem e, poszliśmy z ps tylko nie mieliśmy gry a nie, nie że, e, że... Bo... Telewizora w tym w hotelu? To też. To, to wszystko było połączone ze sobą. I właśnie nie mieliśmy gry, bo dostaliśmy info, że jest to jest trzy, ale bez gry. Od e, pewnego kolegi pożyczyliśmy konsolę. No i wtedy zaczęła się wyprawa po Saturnach w Warszawie. I chyba ze Snake'em z dwa albo trzy Saturny obskoczyliśmy. Po dwóch nic nie znaleźliśmy. Potem poprosiliśmy tate Snake'a, żeby nas zawiózł do kolejnego Saturna, bo była promocja, że Marvel był za pięć dych do kupienia. No i złożyliśmy się do tego Marvela, eee, pojechaliśmy w końcu do tego Hiltona, tam na któreś pięt na jakieś wysokie piętro, wchodzimy, w gra w Lola, i no siema chłopaki, co tam, ja tu jeszcze skończę grę, no i my tak podłącza, próbujemy podłączać tą konsolę, i kurwa, no, a, pytam nas, czemu tak późno jesteśmy, bo mieliśmy chyba trzy godziny wcześniej do niego przyjść, Mieliśmy, że no bo gry nie mieliśmy szukaliśmy jej w ogóle i podłączamy konsolę do telewizora i automatycznie płytka e, wyszła z, z konsoli bo Snake coś nie mógł wsadzić płyty więc wcisnął i wychodzi gra Marvel 3 i tak Ej, Wan, weź to schowaj weź, weź nie pokazuj mu tego schowaj czereśniaki grają w gierki no, Ale potem się tak okazało, że do tych telewizorów hotelowych nie można było podłączyć cokolwiek na HDMI, żeby działało, więc RIP, no. ale no, tak, nie tak, można było gdzieś tam indziej, żeby móc nadpokoić. Łatwo. Dobra, myślę, że już powoli będziemy zamykać etap Fighter 4 więc jakbyście ewentualnie ja tak zarzucam myśl. Najbardziej jakiś moment, który wspominacie ze Fighterem 4, czy to jakiś jako uczestnik, czy jako widz, czy jako, nie wiem, organizator. To, jeśli chcielibyście jeszcze coś wspomnieć, to może tak byśmy to zrobili. Nie, no dla mnie był mecz właśnie ten, co wspomniałem wcześniej, Mother's To może no, jakieś drugie miejsce. To... Swoje? <laughs> może. No nie, nie wiem, czy miałem. Wiem, że. Wiem, że nigdy nie byłem poza top 8 w turnieju Street 4 oprócz tego pierwszego, co jest filmik, ale. Raczej nie. Hitlista mejsa może. Bardzo ciekawe. Tajemnica sceny. Niewiele osób pewnie wie, co było. Eee, nie, Street 4 nie. Było za to w inne turnieje, w inne gry, w innych krajach, które mnie bardzo ucieszyły, ale stricte Street Fighter 4 nie, więc oddaję pałeczkę kolejną osobie. Dużo jest takich momencików, takich personalnych, dosłownie jakichś wypalonych w pamięci poszczególnych nawet sekwencji w meczach, ja, więc kurczę, ale jeśli pierwszy tak na scenę... Hmm. No to by samych... na przykład nie mam, ja tak rzuciłem, ale ja nie mam. Nie, <laughs> nie wiem, ja na przykład... Pamiętam, że to, które to właśnie, gdzieś to mogło być 2012, 2000, może, może nawet trochę później, bo to już e, 2013, może, bo z już wtedy przejeżdżały. No to taki nie znaczy ja wiem, czy to są w ogóle ciekawe historie, po prostu są wypalone w jakiś sposób pamięci, że, że wiedziałem, że jest to ostatnia runda i teraz odpadnę z turnieju, gram na, w meczu Guy Saga, tak. Z, właśnie z bratem z tajsika. i mam, jak, mam go w jakimś kombie i wiem, że dropię to kombo ciągle, więc po prostu ta myśl, która mi przychodziła przez głowę, że jak to dropnę, to przegra mnie. I oczywiście w związku z tym postanowiłem dropnąć i to, to uczucie tego Shoryu Kena na blok. Okay. I odpadanie, A -a. odpadanie z turnieju, To jest to, to nasze atnie, coś jakieś tam, takie po prostu jakieś drobne rzeczy. Być może dlatego, że to był turniej, do którego się tak jakoś solidniej przygotowywałem, czy miałem jakieś nadzieje może większe, ale, ale nie, chyba nigdy z, mm, właśnie jakoś tam nie serpitalnie No ale po latach, po latach turniej we Wrocławiu, jakoś na początku 2020, Mój, <grym> jak już wszyscy zapomnieli, jak się gra w Street Fighter'a, to to w końcu play snowem pierwszy raz wyszedłem z grupy. <głos> <głos> Więc polecam wam, jak nie umiecie grać w gierki, to przeczekać, aż resztę zapomni. To jest też opcja. Mi się wydaje, że kilka razy zdarzyło, udało mi się wyfraudzić Street Fighterze 4 i wygrać z jakimiś ludźmi, z którymi nie powinienem, bo po prostu dobrze mi poszło, bo ja nie, byłem, nie byłem dobry w tą grę, ja nie miałem do niej w ogóle mindsetu, nie chciało mi się trenować tych linków. W ogóle nie chciało mi się czytać poradniku Sonic Harry Kane, ale no grałem, no bo to było default game. No to była ta gra, w którą wszyscy grali. I mimo, że mi się nie podobała, mimo, że nie czułem się dobrze poruszając się w niej, nie czułem się dobrze robiąc w niej kombosy, nie, nie mogłem sobie nigdy znaleźć postaci. Ja w turniach w ogóle grałem pięcioma różnymi postaciami. Po prostu co przegraną rundę, to a no, zmieniałem. A no właśnie, teraz jak czytam komentarze, sorry, że ci wchodzę w słowo. Ja jak mogę mówić o jakichś takich bzdurach no money map z tobą, to było wydarzenie streamowane na całą Polskę 20 złotych zarobiłem wspaniałe, wspaniała rzecz tak, to akurat mogłem powiedzieć, że to był jeden z tych eventów, kiedy przyjechałem i tak myślałem, no to chora, no przegram komu to zmienię, na tam o niego przegram, o nim to zmienię nie pamiętam, czy już wtedy dadlejem grałem ale w każdym razie pamiętam za to dobrze, że miałem korączkę tak, tak. I tak. grało mi się bardzo źle i jak tylko skończył się money mecz, to poszedłem spać, także. Tak. Ale tutaj Kedji właśnie przypomina też o drużynowych mistrzostwach Polski w Ultra Street Fighter 4, chyba Street jedyny tzw. drużynowy tzw. turniej. To było już jak SF5 wyszedł, czy jakoś tuż przed? Nie, no bo przed, przed. Była ostatnia bursa jakoś przed SF5 to chyba bo, właśnie. Tak, to był ostatni chyba turniej Street Fighter 4, Polsce do, aż do tego we Wrocławiu? Tak, może, może już nie. totalnie przeszła już ludziom zajawka, więc też postanowiliśmy, że zrobimy turniej 2 na dwa. znaczy postanowiliśmy, no w sumie nie, nie pamiętam kto postanowił, ale... ale... Po bo sam Hieriu czy ktoś go namówił. Nie, nie, ja organizowałem ten turniej akurat a, wyjątkowo, okay. bo już y, tam nie miał siły na więcej, a ja jeszcze chciałem syfetrach 4 podtrzymać przy życiu i zrobiliśmy dwa versus dwa i też tam wtedy gdy byli był finał z Czechami, nie? bo dwóch Czechów i więc idealnie do tymówki się nadawali. I Kedzim wygrał, a ja byłem jego partnerem, bo jakoś tak wyszło, że z ja nie zmiałem teammate'a, a nie miał. Czy spiknialiśmy tak, że jestem mistrzem polski bez 4 W turniej wygrał Kot. Zapisane w gwiazdach. <grych> <grych> Grze, którą nie lubię, w którą nie umiem grać, której nie rozumiem, której nie czuję. Właśnie, Hiriu, wtedy był turniej Toho 9, nie? Pamiętasz, kto go wygrał? Nie. To ty czy ja? Nie powiem Ci, Beskitu. Ja pamiętam ja Persusy w Toho tak 9. się bawiłem, że nie Ta, Ja pamiętam zajawkę na Toho 9, bo to była jedna z najlepszych zajawek, jakie mieliśmy. Jak ją wieźliśmy do Wiednia Czechom, pokazywałem tę, tę grę przecież. Ale wow, nie, kto to, to wygrał? Duży telewizor na bursach. Moje tym wspomnienie... W tym byliśmy w finale, ale... Moje wspomnienie, Moje wspomnienie jest, w powiem, chyba nie. najwyraźniejsze jest takie, że siedziałem na bursie i pilnowałem po prostu salę żeby tam ten... po prostu patrzyłem to był ten krótki moment w trakcie dnia, kiedy wszyscy co siedzą do późna już poszli spać a ci co chodzą wcześniej jeszcze nie wstali i miałem takie dwie czy trzy godziny kiedy byłem sam na sali i z nudów grałem sobie Street 4 po prostu na pc -cie. robiłem jakieś tam trajale i wtedy pierwszy raz w życiu udało mi się zrobić ten trail żeby zrobić Shoryuken F.A.D.C. Ultra i zrobiłem to na klawiaturze, gdzie dotychczas próbowałem grać na padzie, próbowałem grać na e, stiku, ale no, na klawiaturze nie, no bo wszyscy mi mówili zawsze, że klawiatura to przecież nie, nie, no daje się dobija, tak nie da się. Trzeba grać na padzie albo na stiku, a klawiatura to nie. No i jak hitboxa mi wyszło? To, tak, to był ten moment, kiedy postanowiłem, że okej, okay, robię hitboxa to ja z kolei muszę wam powiedzieć, że nie mam też żadnego jednego wspomnienia, ale jest kilka rzeczy, które bardzo mocno ze mną zostały i są bardzo ściśle związane z SF4. I jedna z takich rzeczy to jest moje wspomnienie, jak gram z Hayatem w Supera jeszcze, w, Super, w Supera 4 i grałem wtedy Akumą. I w pewnym momencie Hayat do mnie mówi, wiesz co stary, dlaczego ty idziesz do tyłu za każdym razem, jak zrobisz knockdown. A ja mu wtedy mówię, no bo jak zwiększę dystans, to jak zablokujesz Mity Hadokena, to będzie ci trudniej do mnie podejść przed następnym. I oczywiście wtedy, wtedy kolega troszkę mi przybliżył temat grania w bijatyki tak, żeby nie przegrywać. I wiem, że to wydawałoby się dziwne, bo ja już wtedy miałem tyle doświadczenia z Blaze, Blue, z Guild i jakoś ale nie miałem tego momentu, żeby mi kliknęła mentalność bijatykowa, więc no za pośrednio... kliknę. No, wiesz, to nie też jest. Nie widzę robić ulicy, ja autentycznie gram w gry, w których powinien, wiem, że przewracam przeciwnika i powinienem teraz coś robić... Nie, robię właśnie tego Hadokena, tak jak mówisz, żeby nie musić tego robić. No i właśnie widzisz, no i właśnie Hayat mi wtedy pokazuje, że ale patrz, jak ja zrobię OKI, to ty nie masz pół życia i możesz nie mieć reszty. A jak ty nie robisz OKI, to ja ci zablokuję Hadokena i nie masz z tego nic. No wiem, musi kliknąć, nie? Ale wtedy mi przy tej grze właśnie kliknęło. No a taka druga sprawa, to jest chyba mój ulubiony nadal streaming experience, Czyli jak pojechaliśmy na Lagunę i to, co się na Lagunie działo, to, to był w ogóle jakiś zlot z kosmosu. FG... Laguna to był zlot zorganizowany przez Zaymana w 2012, bo jeszcze? Był już Marvel, nagrane, 12 chyba na jakimś kompleksie nad jeziorami. Po prostu wynajęliśmy sobie domki, a Zajeman załatwił, żeby był jakiś tam parawan, pod którym można było rozstawić konsolę, no i był zlot. Tak, i FGC pojechało na plażę i to był tak fajny zlot, tam się tyle pozytywnych akcji działo i tyle negatywnych akcji mnie osobiście ominęło, że mogłem się nim tylko cieszyć. A fakt, że ty usiadłeś wtedy do tego OBS-a wersja, ja nie wiem, 05, jakakolwiek. Ja mógł, chyba mógł być jak split. Mógł być jak mógł być jak naprawdę. I jakoś postawiłeś tego streama na bezprzewodowym 256 kb w internecie. I ludzie oglądali, im się podobało. Ludzie oglądają, my to komentujemy, turnieje się przeciągają, turnieje się opóźniają. Jest jakaś, nie wiem, dziesiąta czy jedenasta, cimno, zimno, do dumu daleko. Na stream wpada nagle jakiś pijany człowiek, który przytula się do kota i zaczyna z nim dyskutować o sprawach życiowych, bynajmniej niepowiązanych z FGC. I, i, i to było to, to był ten event. A właśnie najwięcej czasu spędziliśmy przy Streetie 4, chociaż wtedy Marvel już był mocno w sercach. To, to był ten turniej, wreszcie. no Jezu, przecież ja wtedy ze Snake'em wygrałem w Marvel. No tak. I to Snake jest Eater. moje życiowe zwycięstwo. To był Snake Eater Origin. Co było wtedy? No, no miałem dużo szczęścia. Jeszcze wtedy nie umiałem dobrze grać. OG Snake Eater. teraz po wszyscy są Snake eaterami, ale wtedy był tylko jeden. No to też właśnie, jak już o tym mówimy, to początki właśnie z takiego banka, nie w Polsce, no to właśnie Street Fighter 4 to jest ta era, kiedy się zaczęło pojawiać oglądanko na żywo, a nie zapisy z aparatu. No tak szliśmy za zachodem, no oglądaliśmy te streamy z Pukiego, no to ok, z to ogarnia. Ale jak Bifuteki jest w stanie streamować, no to my też powinniśmy <grywka> ogarnąć. A tak, się robiło streamy, które oglądało mniej osób niż jest na turnieju, nie? Ale, ale, ale to co? dziś się robi i nikomu A to, to nie przeszkadza. Jasne. Swoja racja. Także no, wtedy tak samo po prostu jak była strona Kowala, z której wszyscy robili customy, tak samo były jakieś poradniki tego, chyba bodajże Jezu, nie pamiętam jak go się nazywa koleś, który robił 8-way Run streamy, Sol Kalibura. Nie pamiętam jak się nazywał, ale on chyba miał taki najbardziej kompleksowy poradnik, właśnie jaki sprzęt używać, jak layouty zrobić. Takie tam rzeczy. Tak, I... chyba nawet jakiś program zewnętrzny, czy plugin do explita który update'ował wyniki, był właśnie od niego z tak, 8 tak, rana. tak Tak, no. tak. Tego używałem. Że no, sympatyczne no. czasy. Niestety no, to to były czasy kiedy nie i... być aż tak proste, jak myślałem, i przyjemne, więc przestałem to robić, ale, ale miałem swój moment bycia polskim spokiem Ekspert Ale to tyle streamów A streamowane były eventy Których było już dużo right, we're, gonna, we're gonna play the footage for y'all I gotta see this, man Let me, let me, let me kick back And it's perfect too, because my shoes are off. All... Hello guys oh my gosh, you're really... I hope you guys are enjoying your t uh, CEO 2013 tournament I hope you guys have a very good time And good luck to everyone This message is for you Fanatic, I know you're playing my son in a match from 1 to 10. I have so much confidence in my son. Fanatic, you're gonna get bodied. Oh! That was Mama CJ. That was Mama Showstopper. <laughs> Look at Fanatic! Look at Fnatic! Oh, look at Fnatic's face! Oh, oh he's battling the like, That was guy like, well, you saw he was like, okay. Fnatic, is like. time, dude! Oh my god! CJ cannot be happier. CJ actually feels going gonna I, get the Fnatic. Oh, <laughs> <laughs> That's the whole thing. Oh my CJ! CJ would be the only one to do that! CJ would be the only one to get his mom on the line and be like, yo, I need you to make yo, a video. <laughs> are you si dog? Fuck! Oh, um, yeah, you know, and you can tell Fnatic did not take too lightly to that. He, he was I, like, really? Okay. Okay, okay. he was yeah. like, if I would have known this, I would have got my mom on the exactly. camera. Exactly, and now it is, I, I can guarantee you this, it's Fnatic's sole purpose in life to send CJ back to his mom, not the winner, to say the least. Hey man, that. God bless <laughs> this to, to Mama Showstopper, wow! Yeah, what a, what a so man! a okay, I'm just <laughs> może po prostu siebie wymiotował, a nie nas. Okej, okay. przepraszam. Nie, widziałem, że kliknąło ogłuszenie. Tak, sorry. Przepraszam wszystkich, musiałem się na moment oderwać od kompa i kliknąłem nie to, co trzeba. Mam nadzieję, że, Mam nadzieję, że przeżyjemy. Wadaliśmy o... Okej, okay. Van zaczął się opowiadać o Hyper Arcade Collision i chyba na tym... Tak, macie... e, mówiłem o tym, że to były czas czasy, kiedy jakby przyjaźń taka czesko-polska była rozwijana. A przyjeżdżali na nasze turnieje, my przyjeżdżaliśmy na ich. Jeden z takich fajniejszych eventów, jakie ja pamiętam, to był Hyper Arcade Collision. To był turniej niedaleko Pragi, który był organizowany w Muzeum Automatów Arcade. Więc podjęliśmy po prostu do arkadowni, w której było tam może z 80 automatów, dwa piętra tego, naprawdę bardzo dużo. I no i były turnieje. Były turnieje, to był chyba też taki. Przynajmniej dla mnie to był jeden z takich pierwszych turniejów, gdzie trzeba było wyjechać za granicę, więc takie trochę dłuższa podróż, specjalnie po to, żeby grać w biatyki, no więc to rogo, jak dla mnie. No i poznało się też dużo ludzi obcych, Czechów poznałem, było też, byli też Niemcy, co przyjechali specjalnie na ten turniej, były turnieje tak, w Streeta 4, Guilty Gira. Chyba jeszcze plus R wtedy nie było. Nie, nie, w AC plusa, ileś... w plusa. W AC tak. Eee, I w Marvelu. I był też te w Pong turniej, na jakimś automacie, pamiętam. Bardzo hardkorowa gra się robiła. Eee, no, dla mnie to był jeden z pierwszych sukcesów, w ogóle tak w biatykach, bo w Marvelu zająłem drugie miejsce. A proszę pamiętać, to nadal był okres, w którym ja nie posiadałem konsoli Current Gen, więc dalej nie posiadałem Marvela i gry. Jedyne moje doświadczenie to było z Versusów, i robiłem tam bardzo basic rzeczy. Tym nową ABC, a potem OTG Super. Na tym się kończyłem moje komboski, ale tak. Pierwsze miejsce był Kosak, inny kolega polski. Ja, i trzecie miejsce Mexican Motion Man z Czech. Meksikun. Meksikun. Mm. Street 4, e, ale, pamiętam chyba w finale był Tyrk i taki niemiecki gracz, co grał Codin. A Niestety nie mogę się przypomnieć jego imienia, ale był, był też na innych turniach na Dream, Dreamhackach chyba i całkiem dobrze muszą. Ktoś coś pamięta, nie? Nie, ale e, turniej, nie. Nie. Uh, turniej uh, Guilty gira Hiru, chyba poszło ci całkiem dobrze? Znaczy, no, to było takie trochę, czego ja chciałem, bo... Nie, ja tam zająłem drugie miejsce, ale byłem z siebie mega niezadowolony i miałem wrażenie, jakbym w trakcie tego braketa zagrał taki jeden poważny mecz, w którym poszło mi coś dobrze, a cała reszta to było takie prześlizgnięcie się jak dotarłem już do prezydenta, który był faktycznie dobrym, ogarniętym graczem, to dostałem szybkie baty i do domu. Ja... Ale to chyba też był taki... Dla, dla mnie to był taki... Znaczy, wiesz co, nie, bo ja już wtedy byłem... Raz już wtedy miałem odwiedzony Wiedeń, wiesz, więc ja tam mhm. miałem okazję w tych ich i lokalsach i w Monflisach, bo oni mieli też taki większy turniej co miesiąc i jeszcze w dodatku któraś edycja jest jeszcze większa, na tę większą, większą się załapałem, więc ja coś tam miałem już tak z międzynarodowych gier poograne, po, po ale no właśnie zabrakło tego skilla jakoś sensownie. Także, także nie, dla mnie ten Hyper Arcade Collision to był moment, kiedy przegrałem złoto i niestety, niestety um, bardzo smutny stamtąd wracałem, ale sam wyjazd był super, nie przecież to był w ogóle nasz szczyt młodości. Ja pamiętam, że poszedłem po prostu do Ziomka i powiedziałem mu Ziomek oddamy Ci za paliwo, zawieź nas do Czech na turniej, pozwiedzasz sobie przy okazji Muzeum Arcade'ów. Nie, niekoniecznie musiałbyś jechać 600 kilometrów czy 800 w jedną stronę, ale choć zrobimy to. No, to, to było magiczne. Myślę, że teraz też, jakbym miał taką okazję, to bardzo chętnie bym pojechał, bo arcade był przedni, Bo bardzo dużo gier i do, do, do dzisiaj pozostała mi fascynacja takimi miejscówkami. No, bez kitu. I to muzeum chyba nadal jeszcze stoi, wiesz? Jak ostatnio sprawdzałem, to mieli żywą stronę. Hmm. Ja widziałem, że coś na fejsach, na jakichś grupach arcade'owych ten właściciel też się czasem odzywa, więc możliwe, że jest tam jakiś przemiał maszyn czy coś. No, ale sorry, przerwa mała na ten, ten Hyper Arcade Collision. Koniecznie tam trzeba być. Stary, pamiętasz w ogóle jak robiliśmy rundki? Tam są piętra z tymi arcade'ami. Jest tak przyjemny klimat, że wręcz powiem wam, że wchodzenie tam z telewizorami, konsolami i FGC takim jednak domowym było trochę jak, taka, jak takie świętokradztwo. Trochę nie na miejscu to było. no Wszędzie mieliśmy takie piękne CRT-ki kolorowe. Piękne światło oddawali, a my tam wchodziliśmy z jakimiś płaskimi LCD-kami gdzieś tam Prześcianie. No, no, no. Nie, to nie, to nie było to. to. Coś było nie tak. No, ale mówię wam, super event. Każdemu polecam. Wy tam byliście. Wiecie, że nie kłamię. Zresztą, skoro o tym mówimy, to kot. Czy to nie jest jeden z tych eventów, kiedy rozkręcałeś swoje zapędy reżyserskie? Właśnie nie wiedziałem, czy wspominać o tym, tak, ten film jest dostępny na moim Vimeo, jak poszukacie na stronie vimeo.com filmiku Polskie w FGC jedzie do Czech, to znajdziecie. Przy czym 90% tego filmiku to po prostu jedziemy autem i gadamy głupoty. Tak, Ale... to jest bardzo filmik z podróży. Ale jak, jak, jak chcecie, to, to sobie obejrzyj. Ja nie jestem nie z tego bardzo nikogo. dumny, ale, ale trzymam go jako po prostu pamiątkę. Ściągnij proszę, żeby nie zniknął. Hmm. Czy, no, a jak już, skoro nie wywołać do głosu, to powiem, że ja już tak dobrze nie wspominam tego turnieju, bo strasznie się nie wyspałem, strasznie zimno było, pizza była niedobra. O, ja my tak bardzo, tak bardzo tam były ciężkie warunki, żeby przetrwać. <laughs> Jezus, ja pamiętam. W turnieju pamiętam, odpadłem, nie miałem... w tym turnieju Marvela wiesz, ty się z, z, z, z, ten zażenowany swoim drugim miejscem w Guilty Gear, a ja to, że ja nie zrobiłem top 3 w Marvelu. To mm. było dla mnie koszmar. Także. Ja w ogóle pamiętam, że to było moje pierwsze spotkanie z Czechami i z. i w ogóle świadomością tego, że w Czechach piwo jest tańsze niż woda. Bo w pewnym momencie miałem bardzo mało pieniędzy. I bałem się, że po prostu nie wyżywię się z powrotem i no niestety miałem momenty, że je zadałem kawałki pizzy od kogoś, a żeby nie chodzić głodnym, to piłem piwo, <grym>, żeby zamiast wody, <grym>, Dobra, żeby jakoś tam przeżyć, może jakaś paczka chipsów jeszcze gdzieś. To była jeszcze młodość. No, ale no, ludzie tak robili od wieków, kiedy natura zostawiała ich z niczym, więc pocieszaj się tym, że przynajmniej nie zrobiłeś ich źle. Ale nie, ja, no jakoś żyło. Ja to pamiętam. że no. jakoś strasznie długo nie jeździłem na eventy, dopiero tej, że chyba to właśnie już współczesnej, jakoś tak stwierdziłem, że w sumie to mogę po prostu wsiąść w samolot i polecieć gdzieś do Europy. Jakoś bardzo długo zajęło mi takie przełamanie tej bariery mentalnej, bo też zawsze miałem wrażenie, że zdziwiło mnie to, że nikt z Polski za bardzo nie jeździł na eventy. Właśnie to, że pojechaliśmy tam gdzieś do Czech, które, z którymi przecież graniczymy i właśnie można tam w ogóle pojechać samochodem, to były tak naprawdę jedyne takie duże wycieczki, gdzie dużo Polaków jechało, a ani na żaden turniej w Niemczech, ani ten. Oczywiście zdarzało się, nie mówię, że w ogóle tego nie było, ale jakoś zawsze mnie dziwiło, że tak tego mało jest. I przez to, to też właśnie u mnie trochę wrzucało w taki mindset, że nie, no my jesteśmy nie wiem, słabi, żeby jeździć na turnieje za granicę, szkoda czasu i pieniędzy jakoś, tak ja miałem taki mindset przez bardzo długi czas. A miałem wrażenie, że to chyba, może większość z nas była bardzo młoda, innych ludzi też i może nie stać by było na takie wyloty, bo, bo były takie wyloty na jakieś turnieje, ale często przed było, bo o, sponsorowany wyjazd do do Wielkiej Brytanii albo do, do Francji na coś, ale. Tak, będę właśnie... był taki górniej chyba ESL, z TR4, na który się że Krill i Żyleta zakwalifikowali? Dobrze pamiętam? Tak, Krill, Krill chyba. Po, tak. Coś, coś takiego było. I że ale tam byli Justin stelją, Wong i Marn i chyba no, to był taki właśnie inwisjonarz, że były jakieś lokalne kwalifiery i potem wszyscy właśnie lecieli tam, także to było jedyne tak, takie pamiętam, story, że gdzie Krim, właśnie Krimpizm, przez latami to się to potem czytało te relacje, że ale fajnie, musi być tam za granicą a wiesz, co, tak, ja... Właśnie no <śmiech> pamiętam posty na Bagdaszu, że z Marnem Krill zagrał i że zobaczył Justina Wonga że tak się, ten się denerwował, że mu netki Koken tyłu... nie wychodził tak, tak, no dokładnie, dokładnie to było. No. Long factor. Albo że gdzieś tam Daigo grał. No. Ale wiesz co, Kot, to ja z kolei patrzyłem na to trochę bardziej tak jak Van mówi, czyli ja bardzo chciałem z defaultu jeździć i jeśli był jakiś event, to przynajmniej starałem się zerknąć, czy są opcje, ale też bardzo szybko zawęziłem pole eksploracji do tego, co jest mi naprawdę dostępne finansowo, nie? Więc na przykład jakiś wyjazd do Paryża, który musiałbym ogarniać w stylu 25 godzin w autobusie, no to po prostu odpadało. A dzięki rewolucyjnej firmie Polski Bus i jej 12-godzinnym trasom do Pragi czy do Wiednia, to przynajmniej kilka miejsc stało się nagle jednak realnie dostępnych. No i też łatwiej było wsiąść w polskiego busa i przemieszczać się na terenie kraju, więc trochę, trochę zaczynało odżywać to FGC pod kątem takich eventów. W tym 2013, 2014, jeszcze 2015 wydaje mi się, że liczba wydarzeń narastała. No to prawda. Tak, no. tak. Ja teraz też, kurczę, myślę, może jak już kończę, trochę zamykamy ten ten temat i wrzucamy jeszcze jakieś śmieszne materiały, to jeszcze szarne, że tutaj autoreklama trochę, jedna Bursa miała trailer, więc właśnie zachęcający, żeby przyjechali do nas między innymi nasi znajomi z zagranicy. To był te, ten, ten tak, bardzo dobry trailer. Tak, to był ten my zwyczaj, że właśnie turnieje musiały swoje trailery. Tak, tak, no wtedy wszystkie turnieje na zachodzie miałem, to co, to my nie będziemy mieć? No A ja. Zresztą z bursą, z rozwojem Bursy to ja też próbowałem różnych rzeczy naprawdę. Raz było więcej turniejów tak na spinie, raz było tak bardziej na ludzie, raz było z trailerem. Jedyne co się starałem zawsze mieć na Bursie to plakat, eventy i tak dalej, potworzone posty w social mediach, ale formuła była bardzo giętka. To mi też przypomina, jak dużą częścią życia w FGC było zastanawianie się, co zrobić, żeby we FGC powiększyć albo żeby ludzie bardziej poważnie brali. Po prostu myślę, że były lata, w których więcej czasu spędziłem na tego typu rozmowach na eventach niż, niż po prostu grając. Bez kitu. Myślę, że jakby się tak przyjrzeć od strony historii, to z 10 razy przez 10 lat ktoś zakładał temat, jak wypromować FGC w Polsce. Polskie FGC, plany level upu, polskie FGC, rozwijajmy się razem… Każdy, każda bursa kończyła się właśnie tym, że ktoś tam sprząta, ktoś jeszcze się ostatnie mecze rozgrywa, a na środku siedzi kółeczka i gadają. No, pan jakby więcej osób w tylko gra. Były takie panele hmm. znaczy, na ja widzę. A, a tak. tak. Także to jest moje mocno coś, co zdefiniowało ten okres FGC dla mnie, takie wieczne poczucie, że, że jesteśmy czymś małym i że nie możemy tak po prostu grać, tylko musimy jakoś się rozwinąć, bo, bo nie wiem, po prostu, bo jest nas garstka i jakby część osób się znudziła, to wtedy już w ogóle nikogo nie będzie, więc musimy zadbać o to, żeby się jakoś ta świeża krew pojawiła i wieczne albo tym były rozmowy, rozkminy i... I to było coś, co po prostu no, autentycznie jakby miałem wiecznie w głowie. No, jak myślałem o tym, że o FGC, to myślałem pierwsze, co zrobić, żeby FGC żyło, po drugie, jak pojechać na turniej, a po trzecie, jakby, że o, pograłbym w grę. <grydy> Wygry dla mnie Ostatnie wcale. Ostatnie, granie tak. naj, najmniej ważne. Tak, no naprawdę. Myślę, że granie się wtedy było dla mnie... Tak jak mówię, no, grałem Street Fighter'a 4, który mi się nie podobał po prostu dlatego, że, że, że, że, no, że to jest gra, w którą ludzie grają. Jakby no, no Marvela naprawdę lubiłem, ale z kolei Marvel miał strasznie mało scenę, więc zgrałem no, te setki, tysiące gier z Hiru, ze Snakeiem, z Hayatem, z Kosakiem, no ale jakby no, jakoś brakowało mi czegoś. Nie? Brakowało mi tej większej ilości przeciwników, brakowało mi jakichś turniejów, które nie skończyłyby się dokładnie takim samym wynikiem jak zawsze no to się też robiło męczące z czasem Tak no ta końcówka w ogóle z, z RS Refighter 4 no to była powtarzająca się tylko rywalizacja między Waho i Akejimem, ostatnimi chyba dwoma osobami którym zależało żeby coś udowodnić i żeby level upować I to się powtarzało chyba z 2 czy 3 bursy pod rząd to były te same finały zwłaszcza że to jest taki matchup który aż tak ciekawie się nie oglądał <śmiech> ojej no <śmiech> Bison Boxer Ja to miałem łatwo się zaangażować w takie rzeczy, jak mówisz, kod zewnętrzny typu, a to jakiś event, a to gdzieś się pojedzie postawić streama, to coś takiego, bo długo nie miałem po prostu Guilty Geara, nie długo nie miałem dostępu do Guilty Gira, nawet jak był tam grany ten starszy, to bez konsoli, bez wersji pecetowej, przecież wersja PC kiedy się pojawiła, AC+, +a. chyba nie... Niedługo przed premierą ACPR-a, a w każdym razie późno, zdecydowanie za późno. Więc, tak wiesz, no ten SF4 był fajny, gramy sobie w niego. Ten Marvel, o, to jest super gierka, gramy sobie w niego, ale zawsze miałem tak z tyłu głowy, że no chciałbym być na przykład dobry w Marvela, ale to nie jest jakiś tam, nie wiem, to nie jest jakaś ambicja życiowa, to jest coś, co, co teraz chcę zrobić, bo teraz jest czas, żeby grać ale jednocześnie zostawia mi to trochę czasu i takiej przestrzeni mentalnej, żeby myśleć o innych rzeczach. Chociaż kończę tę myśl i przypominam sobie, że ACPR jest grany turniejowo online od ponad pół roku i jeszcze nie doszedłem tam, gdzie powinienem być. To co? Lecimy dalej chyba, nie? Street Fighter 4 za nami. Myślę, myślę, że na tym na razie skończymy, bo Długo to trwało, więc chciałem jeszcze. Dostaliśmy ten. Dostaliśmy trochę pytań i, i tematów zaproponowanych, więc chciałem tak o kilku pogadać. Dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, no. Tylko tak jeszcze myślę, jak to czy jeszcze jakieś podsumowanie tej Rysy 4-4, czy coś o czym nie zapomnieliśmy, żeby nie musieli do tego jeszcze wracać. Nie wiem, ja mogę powiedzieć. Ja mogę po... Ja mogę powiedzieć tak. do wszystkich na czacie I wish you were there. Ja mogę powiedzieć sam początek jakby kolejnej mojej fazy w bijatykach, może, może to będzie też do, dobre, dobre miejsce, żeby skończyć, tak, żeby zacząć następny odcinek od dalszej przygody, bo u mnie sprawa wyglądała prosto a przeprowadziłem się do Poznania też dzięki, dzięki biatykom tak naprawdę, bo e, miałem rok przerwy po technikum, w którym stwierdziłem, że nie chcę iść na studia. Studia są głupie i potem się nie dostałem na żadne studia, <laughs> ale e, zaproponował mi kolega, żeby uczyć się chińskiego, żeby potem na Tajwan na stypendium polecieć. Będzie zajebiście. Pozdrawiam dla Havoka. A, tak, jedna fajna, pamiętna noc była po jakiejś bursie, kiedy byłem kompletnie rozjebany, w do pokoju, mówię, że nie wiem, co, robię, co będę robił w swoim życiu. No i Havok ze świetnym pomysłem wyszedł, że a, weź, idź na chiński. Ja nigdy nic nie słyszałeś o chińskim, ale będzie zajebiście, a potem na Tajwan polecisz. A ja tak nawet nie wiedziałem, co to jest Tajwan. To Tajlandia, czy co? Piona brachu. No to zajebiście, ziomek, za darmo można tam lecieć? Kurwa, idę. I no, e, Więc przeprowadzkę do Poznania, miałem gównianty laptop wtedy, gorszy niż komp domowy, więc grałem w stare gry i uczyłem się właśnie grać w Super Turbo, e, w KOF'a 98 i w 3 s po Fightcade. I, i to właściwie było wszystko, bo nic innego mi tam na tym nie działało, właściwie to 3S online mi mulił, a, a KOF i Super Turbo działały idealnie. Więc miałem taki rok mniej więcej, że, że grałem w te gry. I resztę mogę opowiedzieć spanny. w podcaście o moich przygodach z kofem i granie w ogóle. Spanny. Granie z Nie, Granie z bo w Warszawie, o czym zapomniałem wspomnieć. Ale tuż przed tym turniejem w Czechach przeprowadziłem się do Warszawy na pół roku. I tak, może miałem troszkę okazji pograć, bo ma tam pożyczył konsolę i uczyłem się trochę grać w Guilty Gear'a wtedy. Exposed. Chyba nawet Stika jeszcze tam nie miałem, więc na padzie uczyłem się, ale tak, było granie w wannie, jest takie zdjęcie, niektórzy może je widzieli, niektórzy nie, nie będę długo postawał. W każdym razie jest e, zdjęcie, jak gram w Last Blade'a e, w wannie e, po fight idzie nie miałem dostępu do kabla, do internetu, a Wi-Fi łapało tam, więc chciałem, żeby mój przeciwnik miał też dobre połączenie. Chciałem, żeby mu się dobrze ze mną grało. FG to pasja. Tak, tak. Granie wanny. Granie w kiblu. Czy odcinek Cześć. wspominek? Myślicie, że nasi, nasi słuchacze to wytrzymają? No to później słuchacze nie, nie, nie. nam dadzą znać. O, dobra myśl. Myśl, a ja przeklejam. Ja zastanawiam się, czy jakoś mogę swój etap z SF4 podsumować. Chyba niekoniecznie. Mówię, no, dla mnie to nie była gra, którą żyłem. Dla mnie to była po prostu gra, która była... Centru... Ja żyłem FGC, a SF4 był dla mnie po prostu centrum FGC. Więc no, dopóki... Ale... Mówimy bardziej o całym okresie, nie? Bo, bo w ramach Street Fighter 4 no właśnie, no Marvel też właściwie no, no, żył, nie? więc to, to, to chyba trochę... szerszy, szerszy okres, szerszy, większa ilość wydarzeń, o których tu rozmawialiśmy. Tak, ale właśnie to, że jakby nie było takiego, ten moment, kiedy Street Fighter 4 odchodził jakoś w niepamięć, to nic ciekawego się w moim to już się za bardzo nie działa ani bijatykowa, ani pozabijatykowa. No, próbowałem różnych rzeczy, próbowałem komentować, próbowałem streamować, próbowałem, wiesz, próbowałem się też po prostu, co jest jakby ciekawe, jakby obrazuje, co mówi ciekawego o tym, jak wyglądała scena w tamtym czasie, a nie po prostu, co ja robiłem, nie? O to mi chodzi. I stąd właśnie się stają, czy jest jakieś dobre podsumowanie, ale, ale wydaje mi się, że podsumowaniem jest to, że, że na sf 4 się skończył, a ja się dalej nie nauczyłem linków. I za każdym razem, jak do niego wracaliśmy w ramach, że no, tam pograjmy coś trochę, tak jak ze starych dobrych czasów, to było za każdym razem co gorzej. No, pamiętacie jak w Streetka się grało? Zajebiście był. Kiedyś to się grało w Streeta 4, nie? A potem no tak, zauwujesz, ale... że dostajesz oki. 50-50 vortexy. Oj tam, oj tam, ja bym nadal grał. Poza tym, to była złota era, stary. Właśnie wygrzebałem swój post z Bagdasza, gdzie pisałem hej chłopaki, napiszcie, jakie są słabe strony waszych postaci. Ja zacznę. Testament. No, nie wydaje mi się, żeby miał jakieś super mocne mix bo ten sześć punch overhead to jest trochę powolne. Trochę hmm. <grym> powolne. <grym> Ja się podpisałem pod tym. Stary, najlepsza era. Do dzisiaj w to wierzę, by the way. Już nie wróci. O, ojku. Kończyliśmy kolejny etap. Tak jak Van powiedział, jeśli chcecie, jeśli pamiętacie już, co było później, wezyset fetr pięcinie i chcecie słuchać, no to może już nie będziemy chciało grać, a jeśli jesteście, jeśli może jesteście ciekawi jak to wyglądało z naszej perspektywy ludzi, którzy patrzyli na to SF5 i tak kręcili trochę nosem to właśnie z perspektywy, gdzie wcześniej Street Fighter 4 był tą default grą i tutaj Street Fighter 5 też zapowiadało się, że też nią będzie a jednak było dużo więcej wątpliwości do tego, czy to będzie fajna gra więc, więc to było też na pewno ciekawe jakoś kulturowo przeżycie o tyle legacji Street Fightera 4 się ciągnie, na szczęście lub nieszczęście, zależy od punktu widzenia, no przez to, że była tak popularną grą, to przy jakichkolwiek zlotach, spotkaniach no jak tej naszej generacji graczy to często i tak wychodzi wychodzi granko w to, no bo to jest jedyny tytuł zazwyczaj, który mogą pograć wszyscy zebrani, nie? Więc, więc nadal gdzieś tam ten duch Street Fighter 4 jeszcze się na jakichś mniejszych czy większych spotkaniach odzywa. I leci ta muzyczka z zalupowana z Rybacz <grym> całą noc. Ty, ty, ty, ty. Ah, ty, ty, amerykańskie ty, ty. boomery grają Super Turbo, a my gramy w Streeta 4. Też nie takie boomery. Myśmy, musimy pograć w Marvela trochę, bo ja już dawno nie zasypiałem do dźwięku post muzyki. ale tam nie ma, tam się gra po prostu dalej a no, tak. no tak, tam, tam zasypiasz na autrze swojego przeciwnika bo to ziew, ale jak zaczyna grać ja, to się budzisz trochę tak no trochę panie, na, na FT100 to, to się nie kończy zagrałem raz a może ja dwa wiele. może dwa okej okay. eee, mamy taką stronę internetową 4 nie wiem, czy pamiętałem o tym, żeby o nie mówić w każdym odcinku, ale, ale jest taka i jak każda strona na blogspotcie ma funkcję komentarzy i pod poprzednim odcinkiem 60 komentarz zostawił Teotl, w którym opisał jak wyglądało jego doświadczenie z arcade'ami za młodu, także nie będę tutaj przytaczał, ale zachęcam do poczytania innej, innych wspomnień, innej perspektywy. Dostaliśmy tam też pytanie. Ja, to jest pytanie, pytanie. nie jestem pewien, czy to jest z bloga, czy to jest z formularza Vana, nie mam podpisane który jest skąd, ale w każdym razie mam wszystkie pytania, myślę, że część z nich jest ciekawa, więc niniejszym czytam jak myślicie, kiedy skończy się wasza przygoda z bijetykami? Będziecie cisnęli w nie aż do śmierci, ponieważ tak bardzo lubicie ten gatunek? Czy już powoli widzicie jak wam chęci opadają w niedalekiej przyszłości może dojść do porzucenia mordoklepek na rzecz innego hobby? Hard-hitting question. Na, łatwiutkie. You. Tak, no to zacznij. Nie mogę powiedzieć ponad wszelką wątpliwość, że będę grał w biotyki do grobu, ani nawet do momentu, kiedy, nie wiem, moje dłonie przestaną funkcjonować na tyle, mi, na tyle dobrze, żebym faktycznie poczuł, że najwyższy czas przestać. Ale powiem wam tak, skoro widzę, że ludzie po 40 jeszcze robią twardo top 8 na turniejach, to ja się nie martwię o ciało, a o chęci to nie martwię się wcale i nigdy się nie martwiłem. Dopóki jest grane, dopóki mogę przynajmniej nie wiem, być na serwerze, na którym raz na miesiąc zapiszę się na jakiś turniej online, albo raz na miesiąc odpalę grę i wejdę do jakiegoś lobby i będę się starał wygrać z całych sił, to będę próbował to robić. Czy będę siedział w treningu, czy będę wypatrywał nowy gier, tego nie wiem, ale wiem, że wcale mnie ten gatunek jeszcze nie znudził i jestem przekonany, że ja sam mogę wiele zobaczyć jeszcze nowego w tym gatunku. Zresztą może po prostu będę się nim zajmował od innej strony z czasem, ale nie zamierzam go porzucać. Ja mam takie marzenie trochę. Jest coś takiego, co powiedział taki gracz PC Chris, Maszowiec, w tym dokumencie SmashDog, że on ma nadzieję, że jakby on, w momencie, kiedy ten dokument był prowadzony, to on już był po swojej tam i tak świetności wspominał, że kiedyś to tam był super graczem, ale teraz już mu tak nie zależy, już aż tak dużo nie gra, nie jest już aż tak dużą częścią jego życia, ale dalej gdzieś tam to wraca i ma nadzieję, że będzie to dalej jakąś małą, przynajmniej częścią jego życia zawsze. I że kiedyś w domu starców by może będzie wyciągał swojego technicznego falko i jakieś tam techy sadził i że dla niego to jest fajna wizja. Pomyślałem sobie, że ja mam trochę podobnie, ale dla mnie jednak fajniejszą wizją jest to, kiedy ten stary człowiek jest wśród młodych, że tak powiem. Czyli myślę sobie, że fajnie by było, na przykład był takim koleżem, któremu faktycznie te zapału nigdy nie opadnie i będę na przykład w tym wieku iluś tam lat dalej grał w jakąś nową bijetekę, która będzie miała już dużo nowych młodszych graczy i jeśli będą dalej takie gry, które będą mi się podobać, cały czas wychodzić kolejne i dalej będzie mi tam nie siły, zapału i tak dalej, to wtedy myślę, że, że jest szansa, że, że dalej mnie to będzie korciło. Natomiast nie. Nie wiem, czy mam taką ochotę na przykład grać w tego Marvela do, do tam 70 roku życia. czy jednak w pewnym momencie stwierdzę, że no już chyba widziałem wszystkie możliwe interakcje w tej grze. Chyba już mi starczy. Ja chyba Bo z was wszystkich strzelam, że może najmniej piatyki. Przynaj... Najszy... Najczęściej miałem jakieś kryzysy, jakieś dropy aktywne próby wyjścia z tego i tak dalej, więc w takiej pozycji jakiegoś porzucania hobby jestem od, nie wiem, 8 lat, ale jak widać nie jest to zbyt efektywne, bo, bo ciężko z tego świata wyjść, pomimo jak tytułów, które wychodzą, które mnie interesują, które poświęcałem poświęcałem wiele czasu, no to właśnie znaczy, żeby no, krąg znajomych i cała ta kultura i, i, w, którą, w którą tak wsiąknęliśmy e, no sprawia, że ciężko jest stąd nie, e, się po prostu wydostać zwyczajnie i, i... Gdzieś, gdzieś to wraca yy, nawet to no teraz jak nagrywaliśmy odcinki no pewnie była seria pewnie trzech, 4 epizodów w trakcie których ja praktycznie nic nie grałem teraz faktycznie troszeczkę po trochę pograłem w Melting na pewno i nie wiem, czy jeszcze w coś. W każdym razie ten wraca, no i teraz pojawia się Lumina na horyzoncie, no i kurczę, ciężko mi się tym nie jarać i nie myśleć, i tak autentycznie myśleć, chociaż wiadomo, już jakimś dystansem znając siebie, że, że będę w to chciał się nauczyć grać i że będę w to cisnął. Na pewno nie będę miał tyle czasu co kiedyś na to, ale Czekam na kolejne gry i nawet, nawet te, które nie dokoń... wiem, w których nie gram. Lubię pośledzić, co tam się dzieje, co ten gatunek, w jaką gatunek stronę idzie, w jaką stronę idzie cała sama scena, jak wyglądają teraz turnieje i tak dalej. Więc nawet jakieś Street Fighter v, które raczej nigdy nie przyciągają na dłużej mojej uwagi, no to zdarza mi się raz na pół roku, raz na rok chociaż odpalić turniej. Zobaczyć, co tam nie, jak się zmieniła meta, jak teraz wygląda i tak dalej. Więc, kurczę, z jednej strony trochę nie, nie wierzę, że będę w stanie znaleźć w sobie tyle energii, jakiegoś zaangażowania, żeby faktycznie jakoś tak ciężko grindować, i, i może mnie to po raz kolejny frustrować. Ale z drugiej strony też nie wyobrażam sobie, nie widzę tego momentu, w którym. Mówię, nie, w ogóle nie śledzę, nawet tego nie interesuje mnie, czy ta gra wygląda fajnie, bo widzę ludziki, które się biją i coś błyska na ekranie i myślę, że chciałbym powciskać te guziczki. Mi się wydaje, że mój entuzjazm zabije tych opadł tak ogólnie. On się zmienił. Kiedyś to było bardziej takie bardziej prymitywne jaranie się, a teraz jest dużo bardziej takie myślenie o tak jakoś, no to mi tutaj dużo w życiu dało i za to jestem wdzięczny. I to jest coś takiego fajna jakaś część życia, ale no, jakby ja u siebie w ogóle nie widzę tego trendu, żebym miało mi się to przestać jakoś nudzić do tego stopnia, żebym stwierdził, że zupełnie nie wiem, szkoda mi na to czasu. Jakby w ogóle nie myślał o tym w takich kategoriach. No. mnie jest naturalnym że no, w Biętyki się gra. Ja mam podobnie. Ja biję się po łbie, że gram za mało, nie? Bo w biotykach cały czas jest coś jeszcze do znalezienia. W bijatykach dla mnie jest cały czas coś, co mogę sprawdzić, zweryfikować. Jakaś nowa teoria, nowy koncept albo coś może mi po prostu kliknąć. Wydaje mi się, że jak teraz siądę do acp to będę w niego grał inaczej niż grałem w niego tydzień temu bo miałem parę, nie wiem, luźniejszych wieczorów, siadłem sobie z muzyką w uszach, zastanowiłem się nad tym, co ja właściwie wciskam i po co i coś mi chyba kliknęło nowego. I nie mogę się doczekać, aż założę lobby i trafię na przeciwnika i będę mógł to sprawdzić. Czy dobrze kminie? Wydaje mi się, że jeśli ACPR, który wyszedł już wiele lat temu i bazuje na grze, która ma lat jeszcze więcej, może u mnie wy wywoływać takie myśli i takie uczucia, to bijatyki mają jeszcze dużo do zaoferowania dla mnie. Szczególnie, że widzę wyraźnie, że na przykład dokładnie ten sam poziom radości z gry, którego doświadczam w ACPR-ze, mogę mieć w innych grach, na przykład w Marvelu trójce. Szczególnie, że to idzie w parze z tym, że ACPR też nie każdy matchup ma przyjemny. <gry> Co, kto jest Vergile'em a C.P.R.? -o? Wiesz co, Vergila ja nie mam, bo gram testamentem. Ale... Ja też o... Właśnie ja się nie zgadzam, ale dobra. Wiesz co, to 6P jest takie wolne trochę. No, no tak, tak. Nie to samo co Handbreaker. No dokładnie. Wiesz co, takie... Ja mam chyba najgorzej, w sensie najnieprzyjemniej grać na Axla i na tego, i na Cliffa. No ale ja gram testamentem, więc to nie są jakieś takie naprawdę złe matchupy. Aczkolwiek powiem Ci szczerze, że współczuję każdemu, kto gra postacią, która nie ma wyraźnej kontry na przykład na opcję Justice. Bo to dealowanie, nie wiem, Robokajem z Justice to jak granie Nemesisem na Vergila. Na Morrigan, sorry. No, nawet twoją uwan <laughs> chcesz odpowiedzieć eee, tak, na pytanie no. kiedy się skończy ma przygoda z biatykami eee, myślę, że wszyscy z nas tutaj, z was tu na, na co tu prowadzimy podcast albo ktoś na czacie prawdopodobnie się zgadza, zgadzacie z tym, że tak naprawdę no, biatyki już są w naszej naturze Zwłaszcza po, po tylu latach obcowania z tym gatunkiem, mhm. a, tyle lat siedzenia z tym, tyle znajomości, które zawarliśmy. I, I zresztą, no kurczę, nie wiem jak wy, ale ja odpalam jakiekolwiek social media moje i wszędzie są bijatyki, nie? I to nieważne w jakiej formie, czy tu jakieś arty, postaci, czy tu jakieś turniej, a może tutaj, kurczę, części do arkadów są... Zawsze jest coś, co, co ma coś wspólnego z biatykami. Fejdy na, na YouTube'a to też są jakieś mecze ciągle rekomendowane, analizy. Muzyka z biatyk. Kurczę, no, kupuję nawet są traki. Więc jakby jak dla mnie biatyki już są nieodłączne nie raczej nieodłącznym elementem mojego życia. I no, myślę, że zawsze gdzieś coś, gdzieś coś będzie z tym wspólnego. E, ale having said that. E, trochę drive mi upadł do grania, e, może nie, nie nie jaram już się tak bardzo samą, samym graniem jak kiedyś e, no ale to nie zmienia faktu, że jeżeli jest okazja, żeby w coś pograć, no to, no to pogram, bo po, po tylu latach tyle doświadczenia dla mnie to jest już jakby naturalne, że ktoś pyta, czy zagram, no jasne, wrzucę, wrzucę żeton w maszynę i spróbuję swoich sił, nie? Taki mm. arcade'owy mindset trochę. A no też po tylu latach, no jednak tego skilla się trochę nazbierało i, i wydaje mi się, że też jest łatwiej po prostu wrócić, a takie długie przerwy nie są aż tak bolesne, o ile nie marząć złote kalesony, wygrywanie wszystkiego, turnieju, bycia najlepszym. A, a no... Te, teraz już nie mam takiego mindsetu, żebym chciał po prostu być koksem w coś, a, a cieszę się samym faktem, że, że coś jest grane i jak ma coś nowego wyjść, no to będzie czym się jarać, czy to, czy to nieważne, nie czy ja to, w to będę grał, czy ktoś inny będzie w to grał, albo czy będą turnieje grane, jakiś footage, nowe komboski, setupy na, na mecie, więc zawsze będzie po prostu na co popatrzeć. Więc Myślę, że biatek niedropne mogę tylko rzadziej grać, ale dla, no jak mówiłem, dla mnie to już jest naturalne i mogę piknąć inne hobby, a nie wiem, raz na dwa miesiące mogę wrócić do biatek i, i nie zrobi mi to raczej różnicy. No, także that's my take. Ja już tak zarzuconego social media, z bijatykami ani YouTubeowych rekomendacji. No ale mówię, no u mnie to trochę... No na przykład moje mocno... Większość tak chyba do moich znajomości jest z bijatyk. Moja w ogóle... Moja praca jest... Wzięła się stąd, że grałem w bijatyki i znalazłem zawód, który wymagał podobnych umiejętności, więc co mnie to raczej siedzi na jakimś takim bardziej... I głęboko osadzonym we mnie poziomie niż, niż jest to coś, co mnie otacza. Nawet jakbym nie miał wiedzic bijetykowego dookoła siebie, żadnych gier, żadnego merczu, merczu żadnych postów, żadnych mediów, to, to myślę, że i tak po prostu wracałbym myślami do tego, że o, ten koncept nie wiem, w filmie albo w grze albo w życiu, to tak jak mix-upy. <grym> to, to jak o, to cross-up zrobił. <grym> Bietykowe no. mają wytłumaczenia hmm. wszystkich problemów w życiu. Pewnie. Ale ja tak samo jak kot. U mnie w socjal mediach, u mnie na Twitterze jest bardzo dużo bijatyk, ale ja Twittera nie lubię i wolałbym nie używać. Zresztą tak samo jak w większości socjal mediów, więc jaż, ja nie mam problemów właśnie z tą wszędobylskością bijatyk w moim życiu. Ja mam taki bardziej problem jak kot, że ciężko się oderwać, bo jestem zbyt zakorzeniony. Też przez pracę jest mi blisko do gier i nawet jakbym się nie interesował bijatykami, to musiałbym się trochę interesować rynkiem gier, więc równie dobrze mogę się interesować tym, co jest najfajniejsze, nie bijatykami. A z drugiej strony, z drugiej strony, ale nadal tematu rynek gier, bijatyki są tak fascynujące jako materiał do badań. Ich mechaniki i interakcje wewnątrz gry, poza grą, ich rozwój, rozwój serii, tak, przechodzenie z platformy na platformę. I jeszcze w dodatku kwestionowalna sprawa tego, w którą stronę idzie jakość tych gier. Więc nie mogę się od nich oderwać. Nawet jakbym chciał się oderwać od bijatek, to i tak nie od gier, więc po co? Dobra, szybkie pytanie, bo nie wiem, czy ktoś z nas ma w ogóle coś do powiedzenia na ten temat. Ja nie mam. Co myślicie o balansie z Ultra Street Fighter 4 w porównaniu do aktualnej wersji Street Fighter 5 Nie Ciężko mi powiedzieć, bo Street Fighter, wiedzieć, 5. Bo w Street Fighter 5 tak dobrze nie znam. Ale nie powiedziałbym, żeby Ultra Street Fighter 4 był jakoś specjalnie dobrze zbalansowany. A dużo ciekawych zmian zaszło po Arcade Edition. A nie jestem też do końca pewien, jak, jest, jak to jest w Street Fighter 5, No bo kilka miesięcy temu jeszcze przecież była dyskusja, że top 8 jest 4 sześćkami, 6 kami, coś takiego, a przecież ostatnia wersja, Ultra Street Fighter, to myślę, że jakby ta gra pociągnęła dłużej, no to niewątpliwie byłoby ta, taka sama sytuacja z Eleną, bo jednak chyba to był tier taki powyżej tych wszystkich postaci, a, a reszta postaci, jaka by się pojawiała, byłaby hype'owa, bo ktoś gra Junem. <głos> Albo to, oh, wow. burda, w końcu jakiś Jun tak. miał, miał, miał no właśnie, problemy to... z wejściem, ale dostał narzędzie <głos> tak, <głos> a, to, to byłby ten, ten. s a nie ss Tir. to ja z kolei mogę powiedzieć tak, że no, też nie jestem super na bieżąco z SF5 wiadomo, stara śpiewka, czterech króli ale e, mogę powiedzieć tak że jak oglądałem te mecze na przykład z e, Intela, z Olimpiady to wydaje mi się, że bez dwóch zdań Street Fighter 5 teraz jest grą lepszą niż był wcześniej. I, na, i w toku swojego życia Street Fighter 5 był grą lepszą, lepszą, lepszą, lepszą. Ale wydaje mi się, że to czym Street Fighter 5 jest jako biotyka, to po prostu jest balans, który, który nadal jest skupiony bardzo wokół powtarzania dosyć prostych interakcji i przez to kręcenia się wokół ja wiem, może bardziej prostolinijnej rozgrywki niż SF4. Bo SF4 miał głupie rzeczy i SF4 miał chamskie rzeczy i SF4 miał unblocki oczywiście i niesamowite mix momentami. Ale SF4 miał też troszkę inną dynamikę z stwarzania zagrożenia w polu. I fakt, że postaci w SF4 standardowo były jednak efektywniejsze z większego zasięgu, miały trochę więcej opcji na freestylowanie przez podejmowanie ryzyka albo po prostu wydawanie paska na FADC po to, żeby po prostu pchnąć tę rundę w swoją stronę, a niekoniecznie to jeszcze decydowało o wygranej. Podczas gdy w strycie 5 jest tak, Bardziej to wszystko ugładzone jest strike, throw, mix-up, sytuacja, powtarzamy, nie powtarzamy, ta postać ma taki mix-up, tamta ma taki i robisz go w stałych elementach gry. Wydaje mi się, że to jest ta, o, to jest ta różnica, że SF5 to już jest dyscyplina sportowa, a to jest dyscyplina olimpijska, a, a Street Fighter 4 to jeszcze jest po prostu sport. Czajcie, wiesz, wiecie, nie ma takiego obwarowania zasadami. Wydaje mi się, że meta nawet w Street Fighter 4, o ile była trochę krzywa przez to, jakie były postaci z Krostekena um, i, i że wymagały trochę poprawek na tej fundamentalnej warstwie hitboxów, hardboxów i tak dalej. Takiej porządnej, po, porządnych poprawek, no to jednak można było sobie po A Street Fighter 5 to jest gra, której trzeba się nauczyć i grać według zasad. No tutaj więcej nic nie dodamy. No Street Fighter Ultra przez wyjście Street Fighter 5 nie miała szansy się jakoś mocniej rozwinąć i możemy tylko zgadywać, jakby to wyglądało, jak wam wspominał. A Street Fighter 5 na pewno jest zwiększony przez tą, tą, tą prostotę, ale też przez Pewnie większe doświadczenie ze strony Capcomu i, i częstsze updatey mm, pozwala im za, zachowywać m, do, może m, nie, nie tak skrajne jakieś sytuacje, jeśli nie pojawiają. Nie, ja sobie tego nie przypominał, żeby, żeby po prostu była jakaś absolutna właśnie jakaś taka totalna dominacja, czy postacie, z którymi się nie, nie, nie, nie, nie, nie odstawały straszliwie, e, czy żeby Aby dużo nie niegrywa? Abigail. A, no. Nie no, były te ery. Były, bo przecież jeszcze era Uriana na początku, jak wyszedł. Tak, tak, ale one tak, są może na tyle, to są to, bo... na tyle są może szybko łatane, że po prostu się tego nie odczuwa. Nie? No ciężko tutaj mówić nam, no, bo aż no, ja też tak nie śledzę, jak, jak my wszyscy do, dokładnie tych a, a z taką ilością, no, w tej chwili Street Fighter 5 ma już 5 lat, prawda? I, I tam są co najmniej raz do roku duże rebalansy, prawda? A jakieś drobniejsze zmianki są jeszcze w trakcie. Więc, więc trochę przy tych wersji już przebrnęliśmy. Wydaje się, że Street Fighter 5 na pewno jest, jest balans jest bardziej przemyślany w kontekście całej gry niż Ultra Sea Fighter 4, to, to na pewno. Może jest bardziej zaprojektowany, nie że, że po prostu tasują te postacie, które są trochę na topie i trochę bardziej może świadomie wybierają, co tam w tych turniejach ma brać udział. Tak, bo w ramach, w ramach swoich zasad pewnie te zmiany mają sens, jakby tym z ich zamiarem, jak ta gra ma działać, ale no nie zapominajmy, Ultra Sea Fighter 4 by dali nowe postacie, wszystkie ze zjebanymi hitboxami i hurtboxami, i no nie wiem, to, to był taki dziwny film i na przykład to dzisiaj uważam, że Arcade Edition 2012 było przyjemniejsze niż Ultra Street Fighter 4. No miał też, miałem takiego trochę taki no vibe, że, że Ultra gdzieś tam trąciła już takim niższym nie, budżetem, czy taką munkę nowością właśnie tę transplantację postaci ze Street Fighter'a razem ze stage'ami, które w ogóle nie pasowały do klimatu tej gry. Plus właśnie jakieś takie dosyć tanie rozwiązanie kwestii unblocków z tymi delay wake-upami, które nawet nie miały żadnych nie wiem, wizualnego oznaczenia specjalnie. No wszystko sprawiało, że, że, że no, no, gra pomimo, że nadal, nadal w korze jakaś była fajna to to poz, pozostawiała taki troszeczkę smak czegoś już takiego zrobionego na zakończenie, ale, ale niekoniecznie takiego osiągnięcia w serii tylko próby przyciągnięcia, ożywienia jeszcze zainteresowania aż do premiery piąteczki nie? zróbmy coś i spierdalajmy tak odczułem przynajmniej. No the dobra. położy. Dekapa. Ej, dekapa też... była fajna. Znaczy, to, nie, zresztą, nie, miałeś jakiś tam swój design, nie? Ale ale, no, też znowu m, jako ostatni re reveal postaci, gdzie czekali. Ugh". Co to będzie? Ostatnia postać w historii Street Fighter'a 4. Ciekawe, to <laughs> będzie raczej? ostatnia postać w historii? Może się stwierdza, 5 też będzie Dekapry jako ostatnia. Nie, ona już jest. Co, serio? To znaczy, nie jest grywalną postacią, ale możesz walczyć z Dekaprą jako Dolsem. A, okay. więc, więc chyba nie, nie będzie playable. Tak samo jak nie będzie tego Gila, bo już jest alt kostium dla Uriena, który wygląda identycznie jak Gil. O kurde, nie pamiętałem tego. Nie, ale na pewno nie będzie testamenta w Strife, bo Ark System Works mówił, że to, że dają kogoś w story mode, to nic nie znaczy. Okay. A, że. że, że... Ostatnie tak, ostatnie pytanie. Jaką postać uważacie za najtrudniejszą do opanowania? I tutaj wymiany jest Kow, Street Fighter, Mortal Tekken i Smash, ale... Myślę, że z listę gier każdy z nas wybierze sobie sam, bo <śmiech> żaden z nas nie gra w te wszystkie. <śmiech> no. Może każdy w jakąś inną grę, inną wersję gry może, bo mm. na Streetek to każdy z nas chyba może powiedzieć o innej wersji. prawie. każdy, Nie wiem. <śmiech> Wiesz co? Dobra, to może zacznę od kofa. No to dawaj. W czternastce jest to Mien, Mien e, z postacią, która ma command jump, po którym ma follow-up e, dive kickowy. I MyKey polega na tym, że ona ma trzy chyba wersje tego skoku i cztery różne wersje latania z tym dive kickiem. Więc generalnie dużo się fejkuje rzeczy takich i robi się na przykład takie instant dive kicki w powietrzu, na ziemię że po prostu sobie, żeby przeciwnik myślał, że tu zostanie zrobiony jakiś ruch, że przeciwnik będzie w innym miejscu niż myśli, że przeciwnik będzie, uh, więc wydaje mi się, że to jest przynajmniej, jeżeli chodzi tak gameplayowo, ciężka postać. Jest jeszcze Kukri, który ma bardzo ciężkie linki i kombosy uh, i Uf, właściwie to może Angel jeszcze, bo ma bardzo ciężkie kombosy, które ma bardzo dużo inputów, których trzeba się nauczyć. A w kofie 13 bym powiedział, że może to jest Xiori, bo ma Infinita, w którym musi robić dwa qcf -y. Nie, dwa QCB, bo to są rekki. musi robić dwie rekki, z których pierwsza wifuje i na hicie drugiej musi zrobić Motion Supera, czyli QCF-HCB. I to empty kanceluje, bo to jest Bóg w grze, który empty kanceluje jego rekkę. Po czym znowu musi robić rekkę i lupować całą tą sekwencję. I na początku, jak to odkryto, ludzie uważali, że no to nie będzie przecież e, użyteczne jakkolwiek na turniejach. Nikt tego nie zrobi nigdy na turnieju, a potem już były turnieje, gdzie wszyscy mieli i X i Oriego w teamie i przynajmniej próbowali robić tego infinita i kilka repów robili. Ludziom sticky się psuły, bo to jest naprawdę ciężki kombo i myślę, że jakby dużo ludzi dalej w to grało, to na pewno jest szansa, żeby dostać Karpal Tany ze nadgarstka od robienia tego kombosa. Ja nie wiem, czy mam jakieś hot take'i. Wszystkie gry, w które kimś przychodzą do głowy, no to w nie tam 5 i 6 najtrudniejsze były czy Kazuyachi, i w Marvelu na no to Zero i Magneto, wydaje mi się... Takie no, postacie, które no, kojarzą się z tym, że są trudne technicznie, bo mają albo jakieś just-frame'owe rzeczy, albo właśnie trzeba bardzo szybko, duże, szybkie inputy robić. No, generalnie często opiera się to właśnie o kombosy. No, u Zero co prawda trudno jest mieć e, jakby ogarniać trzymanie bastera, no ale jak już powiedzmy załapiesz, no to, to załapiesz, a, a lighting loopsy nadal najlepsi gracze są w stanie dropnąć w, w po prostu, bo no, no jest to trudny input, żeby to prelekcyjnie robić, tak samo magneto ona no ludzie ćwiczą, to ćwiczą, ćwiczą i dalej po prostu zepsują plink dasza i nagle postać tutaj w miejscu i, i tym zrujnowany i jest otwarcie. Ale też widzę, że skupiamy się Właściwie tylko na manualnym aspekcie tych postaci. Próbujemy myśleć, czy wchodzimy to... do głowy jakaś gra, która na przykład ma tak trudny gameplan, że trzeba No ale proszę, to kart. Tu możemy po prostu wymienić jakieś uber low i powiedzieć, że ciężka okay. postać do opanowania. No, ale na no, przykład nie. Bo nie o... wygra się tym turniejomym. On... jakiś Venom, który nie tylko może ma jakieś manualne wymagania, ale też wydaje się taki być nieintuicyjny i jego gameplay, przynajmniej ja nie, ja nie grałem tą postacią, ale tak strzela mnie, że wydaje się z boku być czymś takim... Venom z Guilty Geera, nie? Czy to nie jest taki Guilty dobry... Guilty Venom. Tak, tak. No, tam chyba pole do popisu jest niekończące się w sumie, ale wydaje mi się, że w Guilty Gearze dużo jest takich postaci też. Chociaż to Venom jest. na pewno Wiesz, nie... Właśnie Guilty to taka gra pułapka, która mnie na przykład bardzo skutecznie łapie. Zresztą trochę Blazplot też momentami z lalkarzami, że tam są postaci, które można eksplorować w zasadzie do oporu, że wiesz, jak nie będziesz, jakbyś nie chciał wejść nigdy do Versusa, tylko siedzieć sobie w treningu, to no, pikujesz takiego Venoma i możesz. I dlatego wyzwaniem dla gracza w Guilty Gira jest zredukować sobie postać do opcji, które są skuteczne i które on chce robić. Hej Mirkatsu, by the way. Uh, tylko, okay. tylko wydaje mi się, że to też nie jest dokładnie to samo, nie? bo jakbym pokazał tego Venoma komuś, kto nie rozumie bijatek, to będzie mu bardzo ciężko cokolwiek z tego wykminić samodzielnie, ale jak mu powiem przy tym samym Venomie, słuchaj, tu masz knockdown, tak robisz oki, to jest wszystko wypisane, ucz się po prostu, aż zaczniesz to robić w zapętleniu, to... To nie, no to jest takie spoko granie, trochę wymagające, ale nie za dużo, ale potem znowu otwiera się całe nowe pole do popisu. I wydaje mi się, że je, ja mam parę takich postaci jak na przykład właśnie Carl Crowver, Clover, Justice czy Venom, którymi bardzo chciałbym grać, ale którymi bardzo chciałbym grać źle. Więc na przykład jakbym, jakbym brał Justice, to uczyłbym się od razu wiesz, wszystkie paterny, wszystkie FRC-ki, ile FRC-ków naraz mogę zrobić w paternie Nuclear Blastów, a to w ogóle nie jest potrzebne. To masz umieć strzelić nisko, wysoko i ewentualnie na reakcję nie? i już masz Justice. Więc to jest trochę trudne, jak ocenić, ile ta postać wymaga, jeśli nie mówimy stricte o wymogach manualnych. No ja jestem na przykład graczem, który generalnie bardzo jestem leniwy i do tego wolno się uczę i do tego uważam, że mam sławę, nazwę to talentem, jeśli chodzi o poruszanie z ten nadgarstek i ogarnianie inputów i tak dalej, manual, że w tego ile czasu poświęcam i ile z tego mam wydaje mi się dużo gorszy niż na przykład jak patrzę ile inni poświęcają, ile z tego mają. Więc dla mnie na przykład ja w ogóle nie myślał o trudnych postaciach realnie, żebym tym grał, tylko zawsze pikuję najbardziej durny. A jak widzę w opisie, że ta postać jest wymagająca, że trzeba coś tam umieć, to od razu wiem, okej, okay, to nie dla mnie. Ja mam takie dwie postaci. Jedna, której uczciwie próbowałem się nauczyć, ale pasja do samej gry mi umarła i po prostu zostawiłem ten temat. I to jest Lee w bo naprawdę najbardziej mi kliknął ze wszystkich, ale to jest postać, wiecie co, którą w praktyce... Trzeba mieć konkretny manual, bo masz dwa, no tak naprawdę masz trzy ważne just frame'y, których ogarnianie otwiera ci bardzo dużo opcji, a jednocześnie masz dosyć trudne, chociaż bez przesady, lupy do robienia i co najważniejsze move który dobrze pokrywa słabości jednych ciosów drugimi, ale który jednocześnie wymusza na Tobie bardziej granie pod counter hity. A wiecie, że granie pod counter hity w tekenie, no, jest spoko, jest legit taktyką, ale no, otwiera też trochę opcji ryzykownych dla Ciebie. Nie każdy jest jak Steve, żeby sobie fiszować, nie? No i akurat li właśnie też nakłada się na niego ten, ten element, może nie low bo on słaby nie jest, ale takiego powiedzmy mida, upper mida, coś takiego, więc i straglujesz i ciężko to zrobić i musisz być do przodu przed przeciwnikiem mentalnie, musisz bardzo dobrze znać swoje opcje i mierzyć klatki i no odpadłem przy tym w końcu. A drugą postacią, której nawet tak porządnie nie spróbowałem, ale którą wiem, że chcę kiedyś ogarnąć, jest Jill w Marvelu trójce. Tylko Jill jest po prostu stricte moim zdaniem manualną ścianą nie do przebicia, żeby nią naprawdę dobrze grać. Trochę tak jest. Gark, chcesz jeszcze dodać coś? Nie, nie szczególnie, bo szczerze mówiąc poza Street Fighter 4 no w żadną grę jakby tak nie wsiąkłem na tyle, żeby wyszukiwać takiej postaci. No Takie raczej moje wszystkie myśli leciały w stronę ludzików z Guilty Gear albo właśnie może z Marvela, ale myślę, że w Marvelu też może być sporo przekładów, nie takich, jeśli chodzi o wymagających postaci manualnie i pewnie to w każdej grze coś znajdziemy, ale jeśli miałbym sobie coś takiego właśnie na jakimś konkretnym gameplanie, czy, czy w jakichś trudnościach, no to nie wiem, nie wiem, czy coś mi przychodzi szczególnego na myśl. Ale na pewno, na, na pewno yy, z jednej strony, o może moje granie w Stripe'a o tyle właśnie, to taki trochę dualizm, bo z jednej strony yy, doszedłem postacią do, manualnie do jakichś rzeczy, których wydawało mi się na starcie, że w ogóle nigdy nie będę robił i w ogóle o, o, na początku o nich nie myślałem, nawet pikując postać, pomimo, że to były dosyć no, takie będąkowe rzeczy dla, dla e, turniejowej graczy, powiedzmy, ale e, więc coś udało mi się przeskoczyć, ale z drugiej strony właśnie mm, skomplik skomplikowanie związane z zakładaniem poprawnego oki, tym Ile hitów trzeba w erkomby zrobić w zależności od wagi postaci, jak tam przesunąć, jakieś inne cuda, no to, to mnie na przykład zniechęciło, nie? Tylko tutaj pytanie, czy, czy, czy to jest kwestia samej postaci, czy m, szerzej Guilty Gira, który, który m, takich jakichś paragrafów ma sporo, nie? No wiesz, ja z doświadczenia mogę spokojnie powiedzieć, że Guilty Gear to jest gra, która oferuje ci dużo opcji maksymalizacji i dużo opcji biegania na skrót, czyli tak, możesz się uczyć oddzielnego komba na każdą postać, ale możesz się nauczyć, nie wiem, dwóch czy trzech i to naprawdę takich wariantów typu tu wciskasz slash slash, a tam wciskasz tylko raz slash i spokój i normalnie grać. Jasne, chociaż mówię, ja się akurat biłem moją postacią w ogóle od całej serii, że, że to mnie frustrowało, że nie byłem w stanie zakładać jakiegoś takiego skutecznego, prostego oki, bo, bo jakieś drobne różnice, drobne takie rzeczy, których nawet ciężko mi było znaleźć na forach, gdzieś, gdzieś tam wychodziły, nie? bo właśnie, a to przy jakiejś złej wysokości robiłem jakiś knockdown, inne cuda i tak dalej, i tak dalej. I, i, i, i często było to ekspozowane i zwyczajnie to, to, mnie, to, mnie, to mnie bolało, że na taki właśnie, nie, nie miałem czegoś takiego prostego, nie? co mogłem sobie porobić, żeby, żeby grać, bo, bo sam podstawowy aspekt zakładania jakiegoś mixa po zdobyciu knockdownu e, hmm często wstrzela, mi wystrzelił w twarz. A no tak. No tak. U ciebie mogło być faktycznie wyjątkowo trudno pod tym względem. Skapnąłem się teraz. Tak, tak. Ja gra, grałem, grałem kumem, czy kumą bardziej, tak? Tumerką. Tak jest specyficzna postać, No, ale mówię, no z jednej strony też mi pokazała, że po treningu jestem w stanie robić jakieś tam komboski, które wydawało mi się, że są poza moim zasięgiem reumatycznej dłoni. A jeśli chodzi o wszystkie bijatyki, to strzelam, że pewnie jakaś postać z motion sickness gra na najwyższym poziomie trudności sterowania. A no, Trzeba tak. jakieś poczwórne pretzle robić, więc... Idę wprost, po prostu robił te rzeczy, myślał, że nikt ich nie będzie robił i oczywiście w ciągu tygodnia już ludzie robili, także ach, wariaty biotykowe ach, postmodernizm mhm. dobra Tak, nie będę już mówił o tym, że multiblada zapowiedziano, ale multiblada zapowiedziano będzie Melty, Melty, Melty, dobrze wygląda, jest dobrze, jaramy się, jest hype kiedy Melty Party E. Dobra, dawaj ziomek, Meldi Party. Gramy. E. Melzy. Bootcamp. Ej, bootcamp, szybko. Bootcamp zapraszamy do Polski. Kurde, no. Ej, no w sumie będę poszczepiące, mogę przyjechać. U kogo Bootcamp? U mnie, u mnie. A, dobra. Kom... Napiszemy ci na premię. Dobra, to ja już kupuję bilet. Będzie zjazd offline, czterech króli. Nie uwierzycie w to. Od... pierwszy o, raz od orany ja od... Od... Od, pierwszego... od pierwszego odcinka chyba tak, chyba tak. <laughs> Mo może tak być 50 no? lat temu nagranego ha, ha, ha. no nic, jest późno chyba jeszcze tak długiego odcinka nie mieliśmy nie, także nie. dziękujemy wszystkim, że z nami wytrzymali fajnie się wspominało jeśli chcecie jeszcze posłuchać po mnie już z tych najnowszych czasów, już tych ostatnich pięciu, sześciu lat, to, to dajcie znać. Jeśli nie, to może pomyślimy już nad jakimiś innymi tematami, żeby w Kuku nie robić tego samego. Możecie pisać na przykład w komentarzach na stronie 4królowie.blogspot.com lub na maila na 4królowie.protonmail.com w obu przypadkach czwórka pisana cyfrą. Kierka też. Twitterek, discord gdzie nas złapiecie tak. to. A jeśli, piszcie, tak by, no mówię, no są takie nasze, jeśli po prostu złapaliście ten podcast, nie wiadomo skąd i nie wiedzicie, gdzie nas szukać, no to maili strona, no ale jeśli chcecie się po prostu skontaktować, no to staramy się wszędzie, gdzie, gdzie jesteśmy czytać. Czy na Twitterze, czy to na Facebooku, czy, czy na Discordach. No, ale fajnie, że, że ktoś słucha, fajnie, ]ach. że. Fajnie, że ktoś nam mówi, że słucha, także bardzo chętnie szukamy informacji, a szukamy dialogu. Lumina. No to co? Dzięku dziękuję panowie. Dziękuję Lubstream Monsterze. Do Dzięki wielkie wszyscy. Trzymajcie się ciepło, śpijcie spokojnie. dobranocka. Jesteśmy czterej królowie i było nam bardzo przyjemnie, żeby z wami gadać. Elo?